I witamy bardzo serdecznie w 125. odcinku podcastu Bezimienny. Jak słyszycie, mamy świąteczną atmosferę, więc zbliżamy się do świąt i słuchajcie, to będzie też ostatni odcinek w tym roku. Więc suma summarum spotkamy się za rok. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będzie ze mną Rafał Domyski. Cześć wszystkim. Będzie z nami Tomasz Zawadzki. Cześć wszystkim. Słuchajcie, za pierwszym mikrofonem będę ja, czyli Christian Kender, i dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj mamy gościa, dzisiaj mamy gościa, i będzie z nami nagrywał. Damian Garskówek, witam wszystkich. Ale dobrze to zrobiłeś, bo zapomniałem. Okej, okay, dobra, świetnie. E, tak, e, słuchajcie, i teraz prosiłbym e, o, o gościa. Żeby powiedział parę słów o sobie, czyli czym się interesuje, co robi w wolnym czasie, w co gra, na czym gra i tego typu rzeczy. Dzień dobry, nazywam się Damian, zajmuję się graniem gry, jazdą na rowerze i denerwowaniem Tomka. Obecnie zajmuję się graniem na Switchu, który jest moją najnowszą konsolą i pierwszy raz jestem na czasie, gdyż bardziej zajmuję się konsolami w typu retro, czyli pierwsze konsole od PlayStation, od Nintendo, ale też i nowsze na PlayStation 3. Kiedy wyjdzie PlayStation 5, ktoś mi pewnie sprzeda PlayStation 3, 4. Zawsze lubi być do tyłu, gdyż mogę lepiej wykorzystać wszystkie promocje. Także jeżeli macie pytania do starszych konsol, wiem dość dużo. To tyle z mojej strony. Dobra, więc Damian, witamy na pokładzie. Fajnie, że z nami będziesz. Zobaczymy jak sobie poradzisz, mam nadzieję, że dobrze. Dobra, słuchajcie, 125 odcinek, ostatni w tym roku, świąteczny, więc będzie też dosyć przyjemnie, będzie też czerwono, będzie też koleżka w czerwonym, ale nie będzie to święty Mikołaj, tylko będzie to spider Spiderman. W dzisiejszym odcinku Rafał przeszedł, chyba dzi dzisiaj, Rafał, tak? Skończyłeś? No pół godzinki temu. No pół godzinki temu Rafał skończył Spidermana, więc dokładnie wam powie... Czy to jest dobra gra i czy faktycznie nasi przeciwnicy, czyli Microsoft, użytkownicy Xboxa no, Mają duży tytuł, tytuł, który niestety nie ograją i to jest dla nich spora strata Ale Rafał nam dzisiaj powie, czy, czy faktycznie tak jest, czy nie Słuchajcie, 125 odcinek nagrywamy 18 grudnia w godzinach wieczornych no i standardowo, mamy Hyde Park, więc jedziemy z Hyde Parkiem, więc może gościniec będzie ostatni. Rafale, co tam u ciebie? No to w zasadzie, cóż, trochę było przerwy. Po drodze gdzieś tam był trafiony jeszcze Black Friday oraz moje urodziny, tak więc to się wszystko połączyło w piękną całość, którą pewnie, co po niektórzy znają z Face'a, czyli wskoczył w VR, PSVR generacji drugiej o! generacji drugiej z, o! w zestawie z kamerką i, i tam już kilka gier się dorobiło, e, o których gdzieś tam przy okazji będziemy sobie pewnie mm, gadali. No a to na razie takie pierwsze y, Pierwsze ruchy, powiedzmy, że jakoś tam mocno na parę godzin, to jeszcze do żadnej gry nie przesiadłem, tylko raczej takie mm, krótsze posiadówy po godzince, ewentualnie mm, po dwie, bo, bo cały czas siedziałem na spider Spidermanie, e, a, a już w kolejce czeka, czeka God of War, jeszcze Spyro, o którym w sumie też tu za wiele nie mówiłem, e, tylko tam u chłopaków na, na Kronikaście zrobiliśmy taki w sumie prawie półtorej godziny odcinek o, tylko o Spyro. Eee, tak jak kiedyś o Metalgirze nagrywaliśmy, w sumie nie wyszło najgorzej. Eee... A, a, a szczerze powiedziawszy, nie oni zrobili odcinek, tylko Rafał zrobił odcinek. No, tylko że To Jak zwykle wyszło tak, że że moje ścieżki było 48 minut na, na godzinę 20 całego nagrania, no ale wiecie no. no no, cały Rafał klasyczny Rafał. Plan był na pół godziny oczywiście, tak ale fajne jest to, że tam faktycznie sięgnęliśmy też do, do korzeni, czyli jak w ogóle powstawało Spyro, tam kolega przygotował taki wstęp historyczny troszeczkę i, i trochę o tym opowiedział i, i, i potem to już tylko ja i ten i, i kolega tam troszeczkę polecieliśmy sobie z tematem, ale wyszło fajnie. Głównie w sumie dlatego wam to mogę polecić ten odcinek, bo jest na YouTubie z tłem jakimś z gry podrzuconym, tak, o które które w sumie my też oglądaliśmy na bieżąco i mając jakiś tam wgląd w to wideo, w miarę staraliśmy się mm, ja wiem, przyzywać te tematy, które, które gdzieś tam można było zaobserwować na ekranie, tak, więc e, myślę, że to może być trochę ciekawsza e, wersja takiej recenzji niż, niż typowo podcastowa. Na, na YouTubie no, możecie to znaleźć, może gdzieś nawet podlinkujemy. E, jeżeli chodzi o jakieś tematy kinowe, to, to to była przerwa, praktycznie nic się ciekawego nie działo z mojej strony, poza tym, że raz poszedłem na film, na którym Przespałem w zasadzie jego trzy czwarte, więc. No, on o tym wspominał. No tak? tak, ale to też nie było nic ciekawego, więc, więc, yy, takie w zasadzie a... pójście z przymusu. A na Aquamana się wybiera szefa? Yy, wiesz, co. Myślę, że tak, z takiego troszeczkę obowiązku pójdę na tego Aquamana w kontekście, że, wiesz, że że wszystkie komiksowe, nazwijmy to, adaptacje jakoś tam, wiesz, oblatuje. Natomiast o wiele bardziej jestem zajerany Spider-Manem, wiesz, uniwersum, nie? Który, który wiesz, był przed ostatnimi czy filmami czy kreskówkami puszczane dosyć takie spore zajawki, nie, nie typowe trailery, tylko właśnie takie trochę wydłużone fragmenty historii. Nawet Tomek, który był ostatnio na Venomie, dyskutowaliśmy sobie trochę o tym Venomie i, i też go w miarę pochwalił, to pytał się o co chodzi ze sceną. Po napisach właśnie chodziło o tego Spidermana, bo tam był taki filmik. Nie wyjawił się, że, że, że druga scena po napisach jest też i, i w ogóle, że rozmawiamy o czym innym w międzyczasie. No eee, i w zasadzie to tyle z gierek, no myślę, że dosyć sporo, bo, bo Spider-Man sam w sobie to już jest tam kilkadziesiąt godzin, na Spyro też poszło kilkanaście i, i tak to leci sobie powolutku. Eee, no i, i co ja więcej mogę powiedzieć no, to nie będę wam opowiadał o jakichś pierdołach które gdzieś tam po drodze yy, wiecie, że w nie, domu, no domu kurwa szafę Rafał? złożyłem, nie, czy coś w tym stylu dajmy sobie spokój eee, ale z Ikei? E, nie z Ikei, nie, znalazłem sobie jakąś tam wiesz inną dobra, żartowałem Rafał, już już żartowałem eee, Boże. ale ale powiem wam jeszcze jeden patent eee, tak, tak przy okazji kumpel kupił drukarkę 3D i o, to jest fajne dosyć niedrogo Ej, to weź mi wydrukuj ten, podstawkę do wiarów, bo potrzebuję, a nie ma na elektro aktualnie e, wiesz co, podstawka do wiaru to jest strasznie duży element który drukowałby się jakieś pewnie 48 godzin bo to cholernie wolno drukuje Natomiast taka drukarka, wiesz, na domowy, nazwijmy to użytek, nie chcę skłamać, ale on nie zapłacił tam nawet 1000 złotych. Wydaje mi się, że to poszło coś w okolicach 800, nie całe tam 200 dolarów. Oczywiście z AliExpress. Ciekawostką jest. dlatego to dlatego, druku, dlatego by drukowała 48 nie, no godzin. Nie, no oczywiście, to jest, że wiesz, No, szanujmy się. No. Okej, okay, dobrze. Natomiast... Może PS400 tamtąd kupił też? No, pewnie no. tak, no wiesz, no kwestia wydajności myślę, że jest drugorzędna. Tutaj bardziej chodzi o dokładność raczej że drukowanie wchodzi w grę jakichś pojedynczych elementów. E... Ciekawym jest fakt, że tam ponoć bardzo dużo Usprawnień można wydrukować samemu sobie na tej drukarce i wiesz, poprawić jej użyteczność, więc to jest w ogóle takie, wiesz, że, że sam sobie drukujesz DLC do niego i, i to jest w sumie spoko, eee, a nawet, że można jakąś obrabiarkę CNC sobie też wydrukować i, i dzięki temu złożyć przez to, więc takie jakieś tam są instrukcje. Eee, no to taki tam domorosły mechanik, więc to, to w ogóle inny temat, ale e, od razu wymyśliłem sobie, bo Kada też w sumie znam i, i jakbym sobie zainstalował, to bym też bez problemu, zrobił sobie jakiś projekt, yy, rzeczy, które jest mi potrzebne i już wymyśliłem, że, że zrobię sobie taki klips yy, do yy, tego małego urządzonka, do którego się wtyka kable, do wiara. Bo, no. bo u mnie jest dosyć spora przestrzeń przed telewizorem. Yy, w sam raz na długość tego kabla, no ale wiadomo, że jak tam się ktoś mocno wkręci i zrobi dwa obroty wokół siebie, to może ten kabel pociągnąć. Yy, I chciałbym uniknąć, że ta, to pudełeczko po prostu będzie spadało. Ono tam siedzi akurat u mnie dosyć solidnie na tej szafce, którą w sumie też sam złożyłem, eee, i, i chcę zrobić do niej takiego klipsa, który po prostu będzie ją trzymał, wiesz, że w razie czego nie wiem, kabel wypadnie wiesz, z e, wtyków, a, a nie po prostu pociągnie całą skrzyneczkę. No I i, i ta drukarka drogo... 3D. No? Powiedz, mi, powiedz mi, że ta drukarka 3D będzie w stanie wydrukować drugą drukarkę 3D. No metalowych części nie wydrukuję, więc wydrukuje ci wszystko inne i. Były musisz... takie właśnie pierwsze pomysły podczas właśnie, kiedy wychodziły drukarki, że dużo osób drukowało elementy, resztę dorabiała i odsyłali drukarkę 3D z powrotem. No, teoretycznie <grym> jest to wicepcja, możliwe w założeniu, że wiesz, że są używane jakieś części masowej produkcji, no bo wiadomo, że, że raczej dostępne nie wiem, czy jakieś łożyska, ślizgi czy silniczki są, są raczej, wiesz, od dostawców brane niż yy, robione przez producenta wyłącznie pod tą wersję, jeżeli to jest jakiś najtańszy sprzęt, więc wydaje mi się, że to jest możliwe. O ile nie są to jakieś tam rozwiązania, wiesz, autorskie, ale myślę, że wiesz, 800 to, to, to za coś takiego to nie jest też wygórowana cena, wiesz. To się tam jeszcze niedawno mówiło o 3, 4, 5 tysiącach złotych, i, i oczywiście wciąż do dzisiaj takie są, ale, ale żeby mieć w ogóle coś na start, z czego możesz sobie, no nie wiem, czy dowolną figurkę do kolekcji wydrukować, jak lubisz, czy, czy kurde, wiesz dildo o kształcie, jaki lubisz, to no to już twoja inwencja O, o o, o, o, zainteresowałeś. No. Eee, no więc tak to, moi drodzy, myślę, że tyle u mnie. Co tam dalej? Tomek może teraz... Tomek, Tomek, no. No, u mnie, możecie się śmiać, ale jak jesteśmy w temacie retro, no tutaj kolega Damian, PlayStation 2, PlayStation 3, no to ja odkryłem taki super serial na Netflixie, który się nazywa Narcos. Mhm. i możecie się ze mnie śmiać, ale kiedy cały ha, świat wuczał, że a, to gysbitanek. jest zajebisty tytuł, to ja się na nich patrzałem i mówiłem, no, no nie, nie rozumiem, no, jak te głupie gęsi, wszystkie za jedną lecą, nie? no i olałem ten temat, nie? ale ostatnio się nudziłem, szukałem, skakałem po tym Netflixie przez dobrą godzinę i w końcu się odważyłem i włączyłem narkos i powiem wam, że to jest odkrycie roku przeze mnie, no po prostu siedzę Stos. dzień w dzień, oglądam odcinek Stos. za odcinkiem, e, szczęka na podłodze i no, no, no po prostu petarda, nie? nie wiem jakim cudem ja to mogłem ominąć, no głupi byłem po prostu, wy narkosa macie już całego zaliczonego czy, czy nie oglądaliście tak jak ja? Ja nie? Też nie? No ja wiem, że to jest dobre, trochę oglądałem, tylko że u mnie seriale raczej par partnerka trochę, ogląda. Czyli, czyli nikt z was nie ogląda? Nie, bo wiesz co, ja się tak bardzo nie wciągam, w... nawet jak jest fajny serial, to i tak, wiesz, wolę w momencie, kiedy po prostu tylko jest okazja zerwać się i wiesz, i do drugiego telewizora uciekać na konsolę, więc yy, nawet jak jest porywający, to, to odpuszczam oglądanie na rzecz pogrania. No, no, to, no to z naszej, z naszej, z naszej, z naszej ekipy jestem pionierem, jeżeli chodzi o ten serial, no to słuchajcie, to powiem wam jedną rzecz, to jest super serial, ale jeżeli chodzi o jego oglądanie, to nie ma sytuacji, wiecie, że, że lecicie sobie w Elite Dangerous i przy okazji oglądać jakiś serial, e, bo jest tam bardzo fajna rzecz zrobiona, mianowicie... E, wszystkie angielskie teksty są tłumaczone na język polski z dubbingiem, ale jak już zaczyna Pablo mówić i, i ta jego ta ekipa, no to są już oryginalne hiszpański języka, a wszystko jest w napisach po polsku. Więc chcąc, czy nie chcąc, żeby w ogóle wiedzieć, co się w tym serialu dzieje, no to się musicie cały czas gapić w ekran, czy tam w telefon i no, sumiennie oglądać ten serial. Może dlatego tak mnie to wciągnęło, bo przecież wszyscy znamy, jak to się ogląda seriale podczas robienia czegoś innego na Netflixie, nie? No, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał Narcos i lubi klimaty gangsterów, dużo strzelania się, takie troszeczkę intrygi, zaskoczeń, no to to jak najbardziej polecam. A my mamy serial, Bo który. W sumie ja jestem gdzieś tam przy, na koniec drugiego sezonu i wiem, że ty też e, mocno z tego Beka miałeś i, i oglądałeś. E, ten, który się zaczyna od e, gracza na, na konsoli, na PS4. Signal, signal. Ta, ja no, obejrzałem wszystkie sezony, tam chyba trzy chyba były, trzy nie? trzy są, no trzy, bo ja trzy, jestem dwa. na końcu drugiego, chyba o. trzy. I jak to oceniasz z perspektywy już całości? Nie, no, rozumiem, no to bardzo fajna sprawa jest to, że to trwa 20 minut, a nie tam 40 czy 50, bo to, bo to wchodzi naprawdę nawet w drodze do pracy, mogłem sobie włączyć odcinek i obejrzeć go spokojnie, na przerwie w pracę tak samo, mogłem sobie wciągnąć jakiś kolejny odcinek. I jak na taką brytyjską komedię sytuacyjną, no bo to jest chyba komedia sytuacyjna, tak mogę to tak, nazwać. Tak może zdecydowanie, bo tam wszystko co jest, to jest dowciętnie. Typem sytuacyjnym praktycznie. Ale jest w pewnych momentach tak troszeczkę przegięcie już w stronę, wiecie, Monty Pythona i takich akcji, ale ogólnie trzyma bardzo fajny taki poziom i przyjemny, bardzo przyjemny serial, tam w ogóle bardzo znane postacie grają, nie? Ten, ten, ten Rudy z Harry'ego Pottera i ten, i ten gruby e, z tego, z tych, no co była ta z Simonem Pegiem, nie? Ta komedia o tych zombie, co nie tam do Pablo. wiedziałem, że skończyłem. Tego, wie, tego się nazywa, miesza z tym. No, no, mi się bardzo podobał. Szybko obejrzałem te sezony i chciałbym, żeby kolejny był, bo naprawdę fajne, fajne zakończenie, wszystko ładnie tak, zgrane ze sobą. Takie idiotyczne, wiesz, jak nie? zaczynasz to oglądać, wiesz, połowę odcinka nawet czy coś, to to po prostu, wiesz, aż, aż odrzuca, ale potem stwierdzasz, że kurde, no, to, to wchodzi, jednak wchodzi po prostu, nie? Takie, wiesz, wiesz, że to nie... No i bardzo fajnie z głową jest przemyślane, nie? Ta ciągłość... Tego, tych wszystkich e, odcinków, nie, bo, bo tak naprawdę to, co się kończy w jednym odcinku jest początkiem do drugiego. Nie? No i nie, nie ma, wiesz, nie jest ten wątek powiedzmy, wiesz, eksploatowany w kółko, że, że wiesz, nad jedną rzeczą się powiedzmy non-stop skupiają, tylko ciągle przychodzą nowe, nowe, nowe jakieś tam problemy i, i to się w sumie dosyć dynamicznie zmienia, nie? Wiesz, między... między... No i też fajne... No też fajne było to, że, że ten, że w momencie, kiedy ja tak się zastanawiałem, kurde, co oni jeszcze mogą wymyślić, nie? Bo to już no, no nie da rady, nie? To w kolejnym odcinku znowu mnie zadziwiali, nie, nie wiem, czy też tak ma. Tak, tak, właśnie o tym mówię, że tutaj powiedzmy z jednego odcinka na drugi przechodzi jakaś fabuła, ee, ale, ale powiedzmy przeskoczenie o dwa odcinki do przodu powoduje, że już kompletnie, kurwa, nie wiesz o co chodzi, no postacie poznajesz, ale one już są zupełnie w innym miejscu, wiesz, rozmawiają o jakimś wyjeździe za granicę i tak dalej, ale co, dlaczego, komu wiesz Postacie w ogóle tam umierają, więc się też, wiesz, nie, nie patyczkuje ten serial z jakimś przywiązywaniem się do roli, bo wiesz, wchodzisz i, i oczywiście jeden, drugi, trzeci, wiesz, na koniec sezonu już powiedzmy trzy postacie nie ma ich. Pomimo, że to jest niby serial komediowy, nie? Ale to jest trochę taki czarny humor miejscami. Dosyć w sumie wieloma miejscami. Eee, mogę Wam czyli, czyli mo trochę jak no No dobra, mógł. No chciałem tylko zaspoilerować, że. Pomimo, że to jest brytyjski humor i ogólnie poprawność polityczna, wszystko powinno być i tak dalej, to oczywiście czarny ginie pierwszy. <laughs> to... no właśnie, A Ogólnie jak kogoś jeszcze się wetnę Ci, Krystian, przed, przed sobą, jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, o co chodzi zbytkole, w ogóle w tym no. serialu, no, no. To, to to jest o gościu, który, który ma być zwolniony ze swojej pracy ale w międzyczasie okazuje się, że jest chory na raka i zatrzymują go w tej pracy, ale potem się okazuje, że on nie jest jednak chory na raka i próbuje tą ściemę znaczy, trzymać no dalej. On jest ogólnie no to, przegrywem, życie, przegrywem jest do osakra. kwadratu, bo jego, wiesz, i dziewczyna chce rzucić no, i mają no, słuchaj, go rozwonić no, no, tak, w wiesz, Matka go myli z drugim bratem, nie poznaje jego imienia, zapominają o jego istnieniu w ogóle, nie? wiesz, I, i nagle on jest chory na raka, wszyscy się troszczą. Nim, to jest takie, wiesz... Cały trzon fabuły jest oparty na takim idiotyzmie dzisiejszego świata, że wiesz, że istniejesz wtedy, jak jest z tobą źle, powiedzmy i się ludzie, wiesz, troszczą, żeby sobie poprawić swoje własne samopoczucie. Nie, no, to, no. Ta, ta fabuła już przecież powstała w plotce już parę lat temu w filmie, gdzie miał być człowiek zwolniony, ale został gejem, więc nie mogli go zwolnić, bo była dyskryminacja. Praktycznie to samo. <śmiech> podobne, podobne. A w ogóle o, o jakim serialu mówiłeś, Rafał? To był Sick Note. Tomek mówił, tylko mówił jak zwykle niewyraźnie, wiesz, ten iPhone nie zbiera. Sick Note, jak no, pojebana no. notatka. O, tak. Czy chora notatka, czy nie wiem, zwolnienie lekarskie, Albo może L4. to jest. ten 4 właśnie. <głos> tak zależy, to jak tłumaczyć. To no. Tak, tak, tak. Okej, okay, dobra. No. Co tam jeszcze Tomek no i dalej? Oprócz, oprócz właśnie tych serialów, bo właśnie Rafał przypomniał mi ja o tym Sick Note, też właśnie zdążyłem obejrzeć. To dalej w klimacie VR-sied. Załatwiłem sobie Firewall i powiedzmy sobie, w przeciągu tygodnia będę miał u siebie kontroler aim, poczeka, poczeka, mógł... poczeka, poczeka, Bo jeszcze w piątek mówili, że we wtorek, czyli, czyli dzisiaj i... I co? No i, I, teraz i prezowi tygodnia. się jeszcze spodobało i jeszcze mi pistoleta nie chcę oddać, więc a. na razie czekam, aż prez się ogra a, a, w tą a, za, całą gierkę i dopiero wtedy mi e, karabinek odda. E, oprócz tego, no troszeczkę to troszecz, troszeczkę pobawiłem się w Beat Sabera dłużej, machałem, ręce bolą, dwa razy Move mi wyleciał, co się zacząłem sam siebie śmiać, bo raz poleciał z całym impetem w podłogę, a za drugim razem to nie wiem, gdzie musiałem zdjąć gogle i szukać po całym mieszkaniu, bo nie mogłem go dosłownie znaleźć, nie? więc te pedalskie sznureczki, które są dołączane do zestawu PlayStation Move, to, to, to one po coś służą. Nie? Szczególnie do tej pozycji jest to, pozyc jest to rzecz obowiązkowa i ja zawsze tak robię w tej grze. No i jeżeli chodzi jeszcze o, o, o obóz Microsoftu, no to Game Pass znowu obsypał naprawdę fajnymi tytułami, m.in. Speed Tires Mad Runners, to jest ta gierka, gdzie, gdzie jeździcie po błocie w, w, w lasach i wiecie, próbujecie różne zadania zrobić, bardzo fajnie się w to gra. Oprócz tego Hellblade Senua Sacrifice się pojawiło w Game Passie. I jeszcze parę innych takich małych indyków. I powiem wam, że jestem naprawdę bardzo zadowolony. Opłacam to za jakieś 30 zł miesięcznie. I naprawdę ja, ja mam praktycznie wszystkie nowości ograne. Wszystko co wychodziło miałem zawsze ograne. A w tym Game Passie naprawdę znajduję gry, których albo bym sam nigdy nie kupił. Albo nawet nie wiedziałem, że wychodzą. Bo, no bo na przykład pojawiło się coś takiego jak Ashen. Co tak? no premierę miało na Game Passie. To jest taki... Dark Souls, podobna gierka, fajna stylistyka, na razie pograłem 10 minut i nic więcej o tej grze nie mogę powiedzieć, ale też taki tytuł z dupy się pojawił, nie wiadomo skąd i od razu do tej usługi wskoczył i też jestem zaskoczony, dlatego jak dla mnie wydaje mi się, że przyszłe konsole powinny iść w te abonamenty ale Netflix growy, nie? No, ciekawie by było. Eee, rozumiem, Tomaszu. Coś jeszcze, co, coś jeszcze się wydarzyło w twoim świecie? Nie, ale z chęcią posłucham, co się wydarzyło u ciebie. No wiele, wiele, wiele. Dobra, zaczniemy od czego by tu zacząć. No niech będzie od tych gier. E, to oczywiście Firewall, czekam na Tomka. Będziemy z Tomkiem, mam nadzieję, razem grać. E, pokażę mu jak się, jak się gra w tego typu gry, bo z pewnością on nie wie. E, więc miejsce w szeregu mu wskażę. E, poza tym, miałem imprezę ostatnio. No i tak sobie grałem w te imprezowe gry. Jakieś tam Wiedza i Potęga, bo to było za darmo, czy tam... E, e, Eee, to jesteś ty, tak fajnie się to sp sprawdza. Eee, miałem, e, e, e, miałem znajomego Anglika, więc e, zmieniłem język w tych, w, te, w tych grach na angielski i powiem Wam, że straciłem całego lektora. Co było dosyć e, słabe, bo myślałem, że będzie ten lektor po angielsku, może gdybym w UK tą grę, to by było trochę inaczej, znaczy e, gdybym miał w konto, to może by to było inaczej, e, tak czy siak e, beznadzienie się gra bez tego lektora i jeszcze e, fryzowała mi jedna gra, e, że to jesteś ty, ostro mi fryzowało, musiałem czekać dłużej nie wiem czemu no ale rock band też się genialnie sprawdza dalej można kopać piosenki kupiłem sobie tam jakieś parę piosenek bo to jest Angol, on tam ma swoje rzeczy więc, więc pościągałem szczególnie, że on śpiewał rock band dalej daje radę na tego typu rzeczach i jest naprawdę zajebisty co poza tym odpaliłem tego Farpointa Ra Tomek mi mówi, że, że, że, że to jest fajne rafa, zresztą też mówił, że to jest fajne, bo grał słuchajcie, ja to odpaliłem i powiem wam, że po Firewallu to jest dosyć słabe graficznie, ale tak naprawdę słabe graficznie. Zobacz sobie Tomek, jak sobie Ale ja grałem Fire, FirePoint i Firewalla, i... ale tu masz dwa inne klimaty zupełnie. Ja Nie wiem, ale, inny... ale ta grafika jest taka, taka pusta, tam. ten Mars Pusta, tam... a jak tam on rasz? Spadaj, dobra. bo, o, bo Grałem też w Firepointa w Multi, jest dosyć ciekawie zrobiony Tak, to właśnie bym zagrał z tobą z chęcią. A bo tam masz jeden na jeden? i no i oczywiście versus, ale poza tym na planszy, żeby było ciekawiej ty masz punkty, w których sobie tworzysz swoich ziomali, których, którzy ci pomagają jakieś pająki, jakiś typów z broniami którzy strzelają do mnie i mnie atakują, ja robię to samo i po prostu zajmujemy takie miejsca i po prostu jest więcej osób na planszy i wszystko polega na tym, żeby, żeby się wyniszczać, więc to jest, to jest dosyć dobrze rozwiązane Poza tym oczywiście Beat Saber, no geniusz, no po prostu genialny, ale ja lubię gry muzyczne, no ale, ale jednak machanie tymi mieczami w, kos w kosmosie, no już zajebiste. Te, ta, ten, ta grama ma syndrom jeszcze jednej piosenki, jeszcze raz spróbuję, jeszcze raz wymasteruję. Jest dużo rzeczy do masterowania, jest to naprawdę de trudne. No i co, no i trzeba tą piosenkę, już jak chce się na ekspercie, to bardzo często, szczególnie jak, jak chce się ją dobrze wymaksować, no trzeba ją rozbijać na czynniki pierwsze. Na razie jest 15 piosenek, w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu dodali jedną piosenkę, więc jest chyba ich już 16. Ale, ale gra się w to naprawdę zajebiście, i to jest naprawdę tytuł taki must have na wiara szczególnie, jeśli ktoś lubi muzykę, ale nawet jak nie, to to jest to jest zajebisty klimat i naprawdę ten VR się bardzo dobrze sprawdza. No i co? No i jeszcze w tym VR pograliśmy razem w Star Treka, chłopaki. Nic się nie chwalicie. <grym> no bo tu nie ma się czym chwalić, kurde. Ale to, bo to nie jest miejsce na recenzję, wiesz, Łosiu. Aha, no okej, okay, no dobra. No to pograliśmy, to dowiecie się później, jak nam to wyszło. Zrobiłem sobie platynę, właśnie mi wpadła w Aces of the Luftwaffe Squadron, może kiedyś o tym powiem o tych moich samolotach, w końcu mi wpadła platyna e, słuchajcie i dwie gry dwie gry e, kupiłem sobie, ściągnęłem e, dostałem, zdobyłem niepotrzebne skreślić, e, taką grę która nazywa się Magica 2 e, to jest taka w 2D a la Diablo e, mm, izu, izometryczny izometryczny taki widok e, fajne bo jest co -op lokalny do czterech osób. Kop. Co jest? Nic, bardzo ładnie powiedziałeś to koop. Kop. Nie, bo, bo dzisiaj, bo ja mam taki sklep i, i śmieję się z, z mojej dziewczyny mamy, że, że ona mówi kop. Ja mówię, nie kop, tylko kop, nie? Bo kooperatyw, no i, no i właśnie mi się to tak ten. Dobra, e, bo, bo to z dzisiejszej rozmowy wcześniejszej w domu, jaką miałem. E, tak czy się jak bardzo fajnie się w to gra i oczywiście najważniejsza rzecz: dwa dwie, e, oddzielne soje mają pucharki, więc, więc to tym bardziej jest taka gra, w której no, mogę zagrać, bo, bo będę miał swoje pucharki. E, Mam magikami, sobie zwiedzamy świat, mamy tylko magików i bardzo duże kombinacje tych speli, w ogóle kosmos, ale o tym nie dzisiaj. Eee, o I oczywiście, słuchajcie, Fallout, fallout. jak ja to wsiąknąłem, ja mam wyjebane, co mówią ludzie, że to jest hujowe czy coś, jest, baguje się, okej, okay. eee, ale ale jest zajebiste, jest po prostu zajebiste i mi się to jeszcze nie nudzi, tam jest miliardy rzeczy do zrobienia i po prostu nikogo tam nie ma i to też jest zajebiste, dla mnie to jest zajebiście klimatyczne, eee, słuchajcie, wczoraj grałem, e, bomba nuklearna wybuchła jedna ale mam za niski poziom, podszedłem tam, ale praktycznie zginąłem od samego. Prawie zginąłem od samego promieniowania, więc zjebałem stamtąd. Eee, I po prostu dalej sobie farmię, dalej sobie robię, to wszystko jest fajnie. Eee, jeszcze z nikim nie grałem. Z Wiśnią Wiśnia wchodzi parę razy, może go w końcu zaatakuję i zagramy. Ale no ja po prostu wciągłem. Fallout jest zajebisty, przynajmniej dla mnie. No, i oczywiście za tym poszło, że loot crate na Fallout tam się skończył. Roczna subskrypcja mi wygasła. No, no, to musiałem sobie dzisiaj przedłużyć na kolejny rok. Po zniszczce dałem 115 funtów za 6 skrzynek, które będę dostała co 2 miesiące. Eee, no A jak i... chcecie się poczuć tak bardzo zajebiści jak Christian to Fallouta możecie teraz kupić za 129 zł na konsolach, taka cena to jest chyba tytuł, który staniał najszybciej w historii w ogóle gier odpierdol się, bo chciałbym ci powiedzieć, że Battlefield 5 przeżywa taki kryzys, że ja pierdolę i też jest chyba za jakieś też podobne pieniądze To i nie mówisz? sprzedaje A się jeszcze jakaś... w ogóle się u nas nie... sklepie nie sprzedaje, nie sprzedaje. Battlefield 5 gdzie, gdzie ja tylko pamiętam że mój kolega co roku Battlefield i FIFA, Battlefield i FIFA, albo coś tam, nie wiem, Battlefront. Ja w tym roku cisza i to jest e, słabe, e, słabe i Battlefield pikuje, zresztą o Battlefieldzie sobie powiemy później. E, tak czy siak to chciałem powiedzieć, e, nie widziałem nic fajnego, coś tam widziałem Tarzana, ale o tym nie będę mówił i w sumie oglądałem dalej Breaking Bad. E, skończyłem Silicon Valley, ostatni sezon, rewelacja. No i co? I będę zaczynał Big Banga. Ostatni sezon teraz jest właśnie, więc zobaczymy. Wikingowie się zaczęli. To też trzeba obejrzeć. Słuchajcie, i tyle. I tyle dam głos naszemu, naszemu gościowi. Poczekaj w rozpisce. Zobaczę, jak ma na imię. Damianowi, Damianowi, Damian. Co tam u Ciebie? Co robiłeś ostatnio? A, u mnie wszyscy wyprowadzili się z domu. Matka znalazła sobie górala, więc nie ma jej u mnie w domu. Siedzę, mam cały dzień Dla siebie cały pokój, przyniosłem się z mojego pokoju do dużego, podłączyłem do plazmy Switcha, bo lepiej grać na pro kontrolerze niż na wędzach w <grym> Bardzo fajnie, nakupowałem sobie dużo gier, z których połowy jestem zadowolony. Oczywiście dodatki do Zeldy, bo były wreszcie w promocji. Tyle czekałem na to, żeby się pojawiły w promocji na Nintendo Store. Wreszcie są wyprzedaże na Nintendo sklepie i no niestety nie ma rewelacji, ale te 25%. Ale jest, na przykład ten Pantaruk jest za 9,90 do kupienia. Zakupiłem właśnie sobie, zapomniałem powiedzieć. Ciekawe jak to będzie, bo to w ogóle taki hororek przygodowy, tak walking simulator, ale na Switchu ciekawe jak takie coś się za. Zawsze straci. jakiś powód, żeby Switcha odpalić, bo niestety u mnie Switch to jest tylko dla ekskluzjów. Jeżeli jest wybór mieć na Steamie, lepiej mieć na Steamie. Można przynajmniej na przyszłości odpalić na innym komputerze, bo ze Switchem nie wiadomo, jak to jest w przyszłości. No, odpali... Ciekawe, czy ktoś zadał sobie kiedyś pytanie, czy gdyby Harry Potter miał Switcha, to by poszedł do Hogwartu? No, nie wyszedłby z domu. Powiem wam, że zakupiłem trochę tych gier, tego nieszczęsnego Starlinka, w którego też gra, która się nie sprzedaje. Jak już mówimy o tytułach, które się nie sprzedają, Starlink sprzedaje się tragicznie. Cena to jest to, co ja mam w domu od, w od ciebie? To tak, Ale to, tak, to jest, tak, jest tak. dobre chyba z tego, co się dzieje. 10 jedziemy. godzin. No dla dzieci. No, dla Dokładnie. dzieci. <gry> 10, jakieś 10-12 godzin, żeby przejść całą kampanię. 24 godziny i zrobisz dosłownie wszystkie planety. Nie ma tam co robić. Podstawowy, Aha, podstawowy czyli... statek, no. podstawowe trzy bronie. E, I to wszystko po przejściu całej kampanii zlevelowałem na maksa te bronie i ten jeden statek. Jeżeli mogę dokupić dodatkowo jeszcze pięć statków, tam z dwadzieścia broni, dosłownie nie ma na czym ich zlewelować, Nie ma na czym, nie ma dość po prostu, nie ma do czego strzelać. Ta gra ma to do siebie, że pojawiają się raz na jakiś czas duże statki, wystrzeliwują potwory na Ziemię i tam zajmują planetę i musisz tam walczyć z nimi, żeby tam przejąć planetę z powrotem dla, dla swojej strony, tam dla tej, żeby uratować tę całą galaktykę Atlasu. Albo możesz po prostu polecieć, rozwalić ten duży statek i wtedy te wszystkie przeciwnicy stają się nieaktywni i też dalej nie masz do czego strzelać. No niestety gra jest ustawiona na post postgrę, czyli po zakończeniu fabuły, żeby tam walczyć z tymi potworami, że się pojawiają co godzinę nowy statek i masz znowu coś do postrzelania strasznie jest to nietrafione. Ale ten, ale fajnie można też, bo na Switchu to masz tam Star Foxa i całą jego ekipę i tu rzeczywiście można traktować jak, jak jako nową odsłonę po prostu tej gry, nie? No bo na PlayStation czy tam na Xboxie, jedną to tych postaci nie ma, a rzeczywiście jak sobie na Switchu włączyłem to na chwilę, wybrałem od razu Foxa McClouda i no nie czuję, że gra, gra, gram w jakiegoś star, Starlinka, tylko po prostu mam nowego Star Foxa nie? na Switchu, ale fakt, faktem kurde gierka, no to jest mu tak naprawdę, nie? Star Fox jest jedyną rzeczą, która ratuje tę grę. No i niestety dla posiadaczy Switcha dostają tak naprawdę dwie postacie i dwa statki od razu. Gdzie jest śmieszne rozwiązanie, że twoim życiem jest statek. Jeżeli pokonają cię przeciwnicy, możesz zmienić statek i grać dalej, ale jeżeli no to jest cały patent, żeby właśnie dokupywać kolejne statki, bo masz więcej prób, żeby pokonać swoich przeciwników. No ale jeżeli ktoś ma na PlayStation, to ma jeden. Także jeżeli ktoś chce kupić Starlinka, jest praktycznie za pół ceny. Nawet wszystkie dodatki można kupić, tak jak wszyscy kolekcjonerzy zbierają te zabawki za pół ceny. Nawet u nas w sklepie jest na stronie. No, to jest dość śmieszne. No ale... No nie mówmy o tym, to jest dość żenujący temat moim zdaniem. Fajnie się przy tym bawiłem, zastąpiło mi to pasjansa podczas słuchania podcastu, ale no nie, jest to co, nie jest to gra, do której wrócę, tak? Poza tym zakupiłem Mario Party, przy którym doznałem kontuzji, gdyż te gry ruchowe, grając przez internet z ludźmi, ruch pompowania wody w jednej grze spowodował u mnie kontuzję ręki w pracy spowodowało, że nie mogłem dźwigać ciężkich przedmiotów. Ostatnio taką kontuzję miałem podczas grania na Wii. Także jeżeli ktoś chce gry imprezowe Mario Party, polecam. I do gier imprezowych, najnowszy Smash Bros, który wyszedł, wszyscy się zachwalają na internecie, że jest to niesamowite. Pogaranie przez 5 godzin no naprawdę nie widzę co tu jest takiego ciekawego. W <grystanie> ten sposób. Czyli jednocześnie tak, jednocześnie dodałeś nam masę słuchaczy Nintendo i tym samym pociągiem oni odjechali. <grystanie> Może jest coś, czego ja nie widzę w tej grze, ale dosłownie nie rozumiem. Ale ten Super Mario Bros Ultimate ma mm -hmm. ma recenzje nie wszędzie, Super nie? Mario Bros, Smash Bros. <grystanie> super Smash Bros. <grystanie> No, a, a, super, super, super Smash Super Bros. Mario Bros. To, to super jest Smash Bros. Ultimate. Tak się pełnie gra nazywa. Całkiem fajny tytuł. Powiem wam, że jeżeli jesteście przyzwyczajeni do bijatyki, jak na przykład Tekken czy Street Fighter, to to nie jest to to nie jest kompletnie to. Tutaj macie jeden guzik do atakowania do przodu, do góry, do dołu i guzik specjalnych ataków, które co inna postać zupełnie nie mają sensu. No, ale już, już na górę, sobie Wyobrażam Mario jak Eddie, Boże. który opierdala breaki i tam wiesz śmiga nogami. Ale to nie jest tylko bijatyka, przecież tu chyba jest parę rzeczy. Jest to, jest to tylko i wyłącznie biatyka. Masz mapę tyle, że po prostu możesz skakać w porównaniu do wszystkich Mortal Kombat i Street Fighter Tutaj bardziej też w górę i w dół robi różnicę, czy jesteś na górnej platformy, czy na dolnej, no i możliwość grania nawet do ośmiu osób, tak, no, przez internet. Na razie grałem tylko z botami, boty, boty na ustawione na poziomie z 3 na 10 jadą mnie kompletnie. Z 50 postaci, które są nareklamowane, że wszyscy są bohaterowie, odblokowałem na razie 3, także całkiem źle widzicie, jak po 6 godzinach grania. Spoko, spoko, no. Ma to, ma to swoich fanów, no nie widzę uroku. Może będę, jak, jak dłużej pobrnę w tą grę, to coś, coś po prostu we mnie pęknie i zobaczę tą całą cudowność, ale na razie tego nie widzę. Może, może poparł po jeszcze więcej godzin. Ale grałeś z kimś? Żywym? E, jeszcze przez internet nie. Ale w ogóle? sam ze sobą na razie czy, także czy, wiesz, czyli... mam nadzieję, że trochę się obawiam, jeżeli na, na niskim poziomie boty mnie niszczą, no to granie przez internet skończy się tak jak w przypadku Mario Party, że będę ostatni na liście, e, więc myślę, że to jest gra typowo do masterowania dla ludzi, którzy spędzają dużo czasu, tak jak w przypadku wszystkich turniejów bijatykowych żeby nauczyć się wszystkich ataków każdą postać znać na pamięć, żeby wiedzieć co może zrobić mhm. no może przy większej grupie imprezy mam cztery pady na Switcha, także zaproszę paru znajomych, posiedzimy razem, może to jako gra imprezowa będzie lepsze, bo jako single player, no tytuł, który trzeba lubić, tak bym powiedział. A poza tym w życiu pełną parą idą przygotowania do świąt, przynajmniej w sklepie, bo w domu nawet nie mam choinki. No, no to, jest, to jest ten minus. Zastanawiam się, pod Biedronką mnie się ustawili z choinkami, może tam o północy, jak się zwiną, to podejdę coś tam. Się coś Ta, przyjdę się opłatkiem podzielić. Tak, przyjdę się opłatkiem podzielić. Jedynie choinka moja to jest w sklepie, tak jak przychodzę i tam mamy, tak? Chociaż powiem wam, że na tych no świąt jeszcze nie to, cudz, nie kupują to, prezentów. Ja, ja myślę, że mógłbyś sobie aplikację ściągnąć na telefon, jakąś choinkę, wiesz? O, sobie o to Choinkową aplikację na, na telefon, odpuszczę sobie Kevina na komputerze święta pełną parą. Albo pójdź chociaż tego, ten zapachowy wonderbank kup sobie i zawiesz. Tak, pójdę, pójdę do Obi, kupię tę puszkę żywicy sosnowej, żeby mi pachniało w domu świątecznie. To, to jest dobry pomysł. Tyle ode mnie. Okej. Okay. Eee, dobra. Eee, Damian, e, jedziemy dalej. Pół godziny. Słuchajcie, pół godziny Hyde Park. Eee, e, e, e, dobra, wiadomości. E, e, chłopaki, czy coś się działo ostatnio? Coś, coś e, przeczytaliście? Coś wartego uwagi? Okej, okay, do... wiesz, świerszcze. Okej, okay, dobra, więc w takim razie ja powiem parę rzeczy. Przede wszystkim, e, przede wszystkim chciałem powiedzieć o czymś, czekajcie, tylko to znajdę na stronie, bo mi gdzieś to uciekło. Dobra, nie znalazłem. E, to, to może najpierw obronie Fallouta. E, nie, nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj dzisiaj sobie e, wyszła taka rzecz, że Fallout e, wprowadza mikrotransakcje, które Ludcrate. będą... Ludkredy to już dawno wprowadził, ale, ale to nie oni. Oni tam powinni najlepsze e... DLC zrobić, jakby wiesz, zablokowali możliwość wyjebania gry z dysku i, i musisz DLC kupić, żeby ją odinstalować. To by kurwa zarobili tyle hajsu. E, dobra, więc słuchajcie. Są święta, więc do Fallouta 76 wprowadzili takie fajne świąteczne stroje. Możesz być na przykład Mikołajem. Słuchajcie, żeby, żeby ee, mieć ten strój, oczywiście jest ta waluta w grze. Ona jest w grze i, i można zapłacić prywat, e, normalnymi pieniędzmi. Jeżeli chcecie mieć taki strój, to musicie zapłacić 80 zł, żeby się przebrać w Mikołaja. Dużo oczywiście, że dużo, nawet bym powiedział, że w chuj dużo i w chuj za dużo, ale oczywiście będąc sobą będę bronił BTSD, że e, myślę, że potrzebujecie tak 5 dni 5 dni takiej takiej dosyć intensywnej gry, żeby uzbierać ten hajs, który praktycznie jest tylko i wyłącznie na takie rzeczy, na, na jakieś skórki, na jakieś stroje, na jakieś emotki, ikonki i tego typu rzeczy, to jest tylko i wyłącznie po to, więc musicie tak pograć 5 dni, żeby mieć taki strój Mikołaja. Albo możecie za 80 zł tego mieć od ręki. Eee, I tam trochę... Znaczy, ta trochę gra teraz siedzi... jest tak tanio, że w sumie wiesz, no te 8 dych to i tak wiesz. No tak, bo to, to jest tyle, tyle co gra. Gryźć tak, świeżo wiem. po premierze, to, to można liczyć, że to idzie w pakiecie po prostu. nie? Eee, mniej więcej tak. Jako Czyli można odblokować wszystko, co można kupić, można też w samą grom odblokować w grze. Tak, tak, i nie jest to też tak. I tak ta, oczywiście, i nie jest to też jakieś e, nie wiadomo jak żmudne czy coś. Bo właśnie no właśnie dobrze, że powiedziałeś, bo faktycznie w większości tych grach e, jest tak, że te wszystkie skórki to na ogół są zablokowane i bardzo często tylko za prawdziwe pieniądze można je kupić. E, faktycznie, to tak jest. E, I wiem, że tak jest e, w, w wielu shooterach, ale tutaj Mm, można to kupić normalnie, ja wiem, że ogólnie wychodzi to, że to jest drogo, ale wbrew pozorom my, ja jeszcze nie wydawałem tej waluty, a gram już chyba dwa, trzy, dwa albo trzy tygodnie trzy, trzy, trzy tygodnie gram i bo mi jest to po prostu niepotrzebne więc y, ja, ja nie widzę tutaj żadnego hejtu. E, słuchajcie, chciałbym jeszcze zatrzymać się przy Battlefieldzie bo jak już stwierdziliśmy, bardzo słabo się sprzedaje e, myślę, że Dice że jest sobie samowinne bo ta gra, jak ja ją odpaliłem, i miałem te 8 map, gdzie w moim ulubionym mam, trybie mam cztery mapy, kampanie z dupy, że już ludzie nie kupują przynajmniej Battlefielda, bo nie ma tam kampanii, bo to już na, naprawdę nie ma sensu. Tam są trzy kampanie, które trzy misje w kampanii duże, w którym trzy godziny zajmują, to w ogóle jest bez sensu, więc już się ludzie odpadli. No i gra oczywiście 8 map za wcześnie, dużo za wcześnie wyszła, szczególnie, że Battle Royale miał być i tak dalej, i tak dalej. No, no niestety gdzieś dali dupy, moim zdaniem. I ostatnio, ostatnio w ogóle co odjebali? Odjebali coś takiego, że wprowadzili do gry aktualizację, która poprawiła strzelanie. poprawianie, nie poprawiła, prędzej zjebała. Bo wyobraźcie sobie, że, że chcieli to zrobić trochę tak pod Call of Duty, i zrobić coś takiego że jeżeli strzelasz do przeciwnika, to nie zabijasz go tak, tak szybko jak wcześniej tylko trochę trzeba do niego postrzelać i wychodziły takie dosyć e, głupie sytuacje, że stałeś z kimś, e, miałeś go e, miałeś jego plecy, strzelałeś do niego on się obracał i cię zabijał I było takich e, było dużo takich akcji i gracze się wkurwili, cisnęli e, cis, cisnęli dice Elektroników i w końcu chłopaki się ogarniają i będą to wszystko cofać. No i, no i właśnie, i to, i to właśnie zajebiście podsumuje, pod, podsumowuje nowego Battlefielda 5, który w sumie nie jest złą grą, bo nie jest złą grą. Mi się w to bardzo przyjemnie gra. No ale, ale, ale jest grą, która zdecydowanie za wcześnie wyszła. No. A na rynku jest naprawdę dosyć duża konkurencja. Szczególnie, że te Call of Duty w multi jest, jest, jest ogień, jest po prostu taki ogień, że, że ja pieprzę. Ten, ten Battle Royale naprawdę zbiera świetne recenzje. Eee, no i, i ma tam te trzy, czy chyba już czwarta mapa doszła. Ostatnio 15 mi się aktualizację do tego ściąga. Boże. Wiesz co? Ja tak sobie myślałem ostatnio, że się dziwnie dzieje, bo patrz, masz Electronic Arts, którzy. którzy nie wyznaczają, znaczy duże, duże firmy nie wyznaczają trendów, tylko się podłapują pod te trendy. Wiesz, teraz Battle Royale jest dodawane do Call of Duty, będzie w Battlefieldzie 5, tak. Mm. Nowy Fallout jest MMO-grą. No, ja nie wiem co tu się porobiło, ale wszystko się o 180 stopni obróciło, bo zamiast te wielkie firmy, które tak jak na przykład Rockstar, Rockstar jak wydaje grę, to wyznacza nowe trendy, tak a oni wszyscy łapią to, co jest na, na, na, na topie i, i się gubią w tym. No tak to wszystko wygląda przecież, nie? No tak, Jest tak, to strasznie tak, dziwne. Tak. E, tak. E, trochę jest dziwne, faktycznie jeszcze, jeszcze faktycznie e, tych, tych kampanii nie ma i tak dalej. E, faktem jest. No cóż, hajs, tak? E, hajs jest najważniejszy. Słuchajcie, bo widzę, że jesteście mało rozmowni, to, to dobrze. Zaraz oddajemy głos Rafałowi i już więcej nic w tym odcinku nie powiecie powie, na własne życzenie, nie ma problemu, więc słuchajcie, ja jeszcze chcę powiedzieć o jednej fajnej inicjatywie, które, którą zrobiło PS4. Wiem, że Tomek z tego korzystałeś, ja już też. Słuchajcie, no się właśnie to my PS4, PlayStation 4, PS4 Life, Czyli można powiedzieć, że takie podsumowanie waszego wspólnego czasu spędzonego z PlayStation 4. Wyślemy wam linka, a gdzie to wam powiemy na końcu odcinka. Ale tak czy siak dostaniecie linka, w którym będziecie mogli się zalogować. Wystarczy, że zalogujecie się login z konsoli, e, i hasło do tego. E, I słuchajcie, macie, będziecie mieli podsumowanie waszych, e, waszego, wa, waszych, waszej gry na PS4. Będziecie mieli top 3 gier, w których spędziliście najwięcej czasu będziecie mieli tam ilość trofeów i będziecie mieli grę, albo dokładnie trofeum, które, które było najrzadzie, najrzadziej zdobywane w ogóle przez graczy. To jest takie małe, dosyć, dosyć fajne podsumowanie, bo, bo normalnie nigdzie tego nie przeczytacie, nigdzie też tego nie znajdziecie moim zdaniem bo chyba nie zrobicie czegoś takiego i to jest w postaci filmiku, możecie sobie wrzucać pewnie zrobimy jakąś tam małą taką inicjatywę, żeby każdy coś tam wrzucił, jaki ma swój filmik i co tam ciekawe ogrywało. no weź się teraz pochwal ile godzin masz czy nie pamiętasz? No oczywiście, że pamiętam o, oczywiście, że pamiętam, ale, ale, ale w ogóle się zdziwiłem, że, że tak mało eee, u, mnie, u mnie wygrał Killzone, bo jak wy, wyszła PS4, no to napierdalałem online jak pojebany, szczególnie, że zrobiłem tam platynę a to, a to było naprawdę dosyć czasochłonne, bardzo czasochłonne. Ja miałem w Killzonie nie tak dużo właśnie, Tomek, i to jest problem. Ja miałem w Killzonie 100, 186 godzin. To bardzo malutko. No właśnie, bardzo malutko. W porównaniu ile ty miałeś? Ja miałem tak, poczekaj, bo tutaj ci chodzi o te trzy gry, w które grałem najdłużej, tak? No to ci już tak mówię. Jeżeli chodzi o Elite Dangerous, mam 523 godziny. Potem drugie miejsce, Battlefield 4, 320 godzin. I trzecie miejsce 245 godzin w GTA 5. to online na już ostro. Tak, no to, to dosyć długo się grało. A jeżeli chodzi ogólnie, e, łącznie grałem przez 3712 godzin w 444 Ej, różne gry. Nie? Według, 3000, według 3000 godzin? Wie, wie, 3712 godzin. To ja sprawdzę u siebie, bo ja mam chyba więcej, mam 5000. Ale, ale Sprawdzę. E po, pomimo, że ten. A w trofeum? Daję też trofeum? Mm, wiesz co musiałbym zobaczyć? Już tutaj filming włączam. I. i to dobra, to, to ja tylko. Po, to ja w takim razie. I już mam. No. Dobra, to jest na samym końcu. To ja, to ja powiem. Mam jakiś Master Scout The Magic Circle. Nie mam pojęcia, co to jest, A, ale Ile jak osób? Znajdę, to ile się osób? Nie wiem, nie pokazuję. Czek o, o tylko 1388 no graczy. to, to ja, to ja w tych swoich pojebanych samolotach. Mam jakieś tam trofeum, nieważne. Chociaż jak wygeneruję teraz ten filmik, to będzie jeszcze mniej. Mam pucharek, który zrobił 43 osoby. Ale jak teraz wygeneruję, bo zrobiłem platynę, to platynę pewnie będzie około, nie wiem, 20. Eee, tak. Gratuluję. Moje drugie i trzecie miejsce to Fifa, któreś tam, już nie pamiętam tych części. Gratulujemy, gratulujemy. Tak, więc słuchajcie, zróbcie sobie to, gracze, wpiszcie sobie my ps 4 live gdzieś tam w necie i na pewno będziecie mogli stworzyć. Zobaczcie sobie, bo to jest dosyć ciekawe, my na pewno to zamieścimy. Rafale, ty tego nie robiłeś? Nie robiłem, może zrobię w międzyczasie, ale jakoś okay, wiesz... Bo tak, bo to, to, to jest minuta 8. E, to oczywiście jak pamiętasz hasło. E, mam znajomego, który zmienił PS3 na PS4, bo po prostu zmienił i nie pamiętał hasła do PS3, w sumie do PS4, musiał robić nowe konto. E, tak czy siak, e, sprawdźcie sobie, bo to jest fajne. Myślę, e, no, czy... że u mnie to trzeba brać jeszcze jedną rzecz pod uwagę, bo to jest tylko, jeżeli chodzi o dane z PS4, a jeszcze mam, wiesz, trzy inne konsole w domu. No ale, to, ale, rodzie, to, już, ale to, już, to już ty masz kłopot, a nie my. To, to, już, to, no wiem. to już Twój problem. No. No, to trzeba było tak nie robić, to wiesz. No Ale nie, no, kurde. Ale liczby robią ej? wrażenie. Nie wiem, no no, 5... ile rzeczy można było w tym czasie zrobić. Nie? No, Głównie. nie, no, 520 godzin to naprawdę w to dużo. Ja, tam, ja, tam, ja, tam, ja tak sobie myślałem, że dużo w to grasz. Ale kurwa, no, nie wiedziałem, że aż tak. Eee, no. Słuchajcie, czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze? czy Coś jeszcze? Co się wydarzyło? Z ważniejszych newsów można by było powiedzieć, że Epic Store wydało swój nowy sklep, który ma być wielką konkurencją dla Steama i z powodu jego odpalenia dają za darmo gry co dwa tygodnie. Obecnie można za darmo zagrać w subnautikę, która jest całkiem fajną grą. Odpaliłem. Specjalnie założyłem konto właśnie na Epic Store, żeby móc to zagrać. Za dwa tygodnie będą dawali nowego Super Meat Boya. Także jeżeli ktoś chce w darmowe gry pograć, no Epic Store będzie cały czas dawał, mają być alternatywą dla Steama, zamiast brać 30% utargu, tak jak Steam zabiera, mają zabierać podobno coś koło 12, żeby twórcy gier więcej gier dostawali. Także zakładajcie konta, grajcie w darmowe gry, może będą nawet lepsze promocje niż na Steam. A Epic ma, pi ma pieniądze, na Fortnite zarobili miliardy, także wcale nie są łasi na pieniądze. Więc sam fakt, że e, gry będą po prostu, twórcy gier będą dostawać o wiele więcej ze sprzedaży gier jest czymś, co pozwala właśnie wspierać naszych ulubionych twórców. Jeżeli macie jakiegoś indyka, jakąś grę, jakiegoś twórcę, który robi gry jako jednoosobowe studio, na Epic Store zakupione gry będą bardziej go wspierały. Także polecam założyć konto. E, tak, ja jeszcze w ogóle, jeszcze tak mówisz o tym epiku, ale o, o, ostatnio czytałem, że przez tego Fortnite'a e, e, mają wyjebane trochę na Unreal'a tournamenta e, i, to, i to jest dosyć słabe, e, bo jednak... E... Ja Ciebie Rafał przepraszam bardzo, bo ja zapomniałem, że Damian też na komputerze gra, że i wiesz, i teraz klawiaturstwo będzie ze sobą rozmawiać, przepraszam, zapomniałem. Tak, tak, mam komputer, mam. Okej, okay, więc, te, tak czy siak, e, szkoda mi tego Unreal'a. Mam nadzieję, że tam jeszcze coś e, będą robić z tym, ale, ale, haha, chujowo to wygląda. E, ze względu na Fortnite, on już, już, już są obłowieni no, słuchajcie dobra, jeszcze chciałem powiedzieć ja w ogóle dziwię się, że Rafa wszedł na ten odcinek i on chyba tylko czeka kiedy dałem mu głos i będzie mógł mówić o Spider-Manie, ale ale na przykład sam jeszcze do nas pisał w wiadomości, że o, teraz jest sens kupić Playstation Classic i nawet nie pochwali się z tego, że czemu że powie coś o tym na podcaście że już sam tak zrobił w sumie faktycznie Nie, PlayStation w sumie faktycznie mogliśmy o tym pogadać trochę Trochę mi to wypadło z głowy. Cieszę, Dawaj, że czuwasz i że jesteś. No w ogóle fakt no. był taki i w sumie to zapowiadałem, że e, PlayStation Classic miał wjechać na salony do mnie e, z okazji właśnie tam urodzin. Tak się nie stało bo natłok recenzji, które się pojawiły tuż przed premierą, przed weekendem, który właśnie 3 grudnia jakby premierowy był, to po prostu mnie trochę przytłoczyło. tak? Raz, że te gry nie działały idealnie, tematy związane choćby, nie wiem, z GTA pierwszym odtwarzanym w 12 klatkach i tego typu rzeczy. To, co mnie chyba najbardziej zabolało, to jest kwestia, że pady nie są identyczne jak, wiecie, gdzieś tam w głowie ma na pewno moja świadomość, pamięć tego jaki był oryginalny pad, jeżeli chodzi o choćby jego ciężar. I to jest imitacja. Ona jest wykonana dobrze, działa poprawnie wedle materiałów różnych, które się spotkałem. Mm, wszystko jest poprawnie, ale jednak on wykazuje jakąś tam choćby różnicę w wadze i, i, i w tym, jakim lakierem jest pokryty, jakiego to jest koloru plastik, tego typu rzeczy. No i zajebiście jara mnie ten sprzęt pod kątem takiego, żeby sobie leżał na półce, ale no ale ilość tych negatywnych informacji mnie przytłoczyła, tak, że, że przede wszystkim chyba kluczowa, co jest y, y, złą informacją to, że większość gier y, na siłę działa w palu a jest skalowane do NTSC co się wiąże z tym po prostu efektem spowolnienia, y, niestety y, wszyscy podnosili w tej kwestii Tekena akurat, jako główny argument, ja akurat nie jestem bijatykowy i Tekenowy, więc to, to mnie jakoś tam specjalnie nie obchodziło y, y, ale no, gdzieś zabrakło mi argumentu, pomimo, że stałem nawet w sklepie przed tym pudełkiem, żeby m, faktycznie po to sięgnąć. I dałem sobie chwilę czasu, żeby e, zobaczyć, jak się sytuacja rozwinie, no bo też e, wyszła dopiero m, wtedy informacja, że tak naprawdę cała platforma się opiera o emulator e, wgrany na, na jakieś tam bebechy. E, no i tak naprawdę w przeciągu 7 dni od tej premiery wyszły informacje o tym, że udało się na początku komuś poprzez podłączenie klawiatury po prostu klikając escape wejść do menu emulacyjnego. To jest w ogóle peka straszna. Zabezpieczenie na sam początek już jest wiecie spoko. Mi się wydaje szczerze mówiąc, że w Troszkę z premedytacją to było taka wiecie, decyzja, żeby nie, nie pchać się w koszty i też specjalnie nie robić tego zabezpieczenia, bo, bo to jest takie trochę zostawienie wolnej ręki. Yy, zgodnie z materiałami, które gdzieś tam można było wyczytać w kodach tego emulatora, to yy, biblioteka gier, które potencjalnie były tam wgrane w kontekście jakiegoś przygotowywania menu czy tego typu rzeczy, była bardzo duża, to było jakieś tam około 50 tytułów i, i tam było dużo więcej hitów, których wiemy, że zabrakło, takich jak Crash, takich jak Gran Turismo i, i wiele innych, no i podejrzewają wszyscy oczywiście problemy z pozyskaniem licencji. No i, i wiecie co wtedy, no jeżeli nie ma licencji, a, a gracze wiemy, że bez tych gier to będą szykanowali ten sprzęt, no to takie zostawienie furtki, że tak naprawdę po sobie sobie wgracie na ten emulator i po prostu będziecie mieli ładne pudełeczko z emulatorem, bo można wygrać ten emulator na Mi Boxa i w sumie korci mnie, żeby to któregoś wieczoru zrobić. W zasadzie mam zainstalowany tylko po prostu obrazu żadnego, jeszcze nie ściągnąłem, nie, nie wrzuciłem, pada, nie podłączyłem. I to by było o wiele lepsze rozwiązanie, wygodniejsze, żebym od razu jedną skrzyneczkę miał w Mi Boxie, aplikację, tam ileś pamięci, wgrane obrazy i po prostu sobie, wiecie, pograł po Bluetoothie na czymś, co już jest i tak podłączone do telewizora. No tylko brakuje tego elementu tej konsolki, która tam sobie stoi, tak? I tej jakby yy, frajdy z posiadania tego, tego urządzenia samego w sobie. No więc yy, pod kątem takiego otwartego emulatora który po prostu ładnie wygląda i właśnie do tego służy, żeby gdzieś tam rozbudować sobie tą bibliotekę, to to urządzenie ma prawo się sprawdzić, bo sama miniaturka jest, jest wykonana zajebiście. Można to na wielu materiałach zobaczyć. No i oczywiście w dwóch krokach, najpierw w pierwszym kroku, który wiązał się z jakimś wlutowaniem czegoś udało się odpalić pierwszą nazwijmy to piracką grę na na tym sprzęcie, a potem ktoś już opatentował rozwiązanie, gdzie po prostu wpinając port USB w drugiego jakby pada, można odpalać normalnie dowolne praktycznie obrazy obrazy płyt, trzeba tam tylko jakąś instrukcję napisać, wszystko gdzieś tam jest w internecie, artykuły się już pojawiły i można sobie wrzucić tam pendrive'a z dowolną ilością gier dodatkowych, które się pojawią, okładki do nich wgrać, własne czy też jakieś inne, i, i sobie po prostu z tego korzystać. Ale powiedz, proszę, ile faktycznie godzin przegrałeś już na tym PlayStation? Nie, nie, no o, właśnie, rafał, nie, że masz konsolę. O, właśnie. Nie, nie wziąłem tej konsoli, zrezygnowałem z tego zakupu. O. Zrezygnowałem z tego zakupu. No, ale... Fakt jest taki, że kasa czekała, leżała na to sobie i w dniu kiedy to trzeba było powiedzmy odebrać ze sklepu, kiedy się pojawiły byłem w tym sklepie, wtedy odłożyłem, wtedy jeszcze nie byłem na to gotowy, przytłoczyła mnie ta ilość informacji po kilku dniach, kiedy już bardziej byłem gotowy, to się pojawiły nieplanowane wydatki, które spowodowały, że na kilka chwil musiałem ten zakup odłożyć i teraz w sumie już mógłbym pójść do tego sklepu i ją kupić, ale tak trochę ochłonąłem w tej kwestii i się zastanawiam, czy... Nie wziąć czegoś innego, czy może kierownicy sobie nie pierdolnąć, żeby do tego wiara lepiej wiecie, w Gran Turismo sobie śmigać, a może w ogóle jakieś tam inne rozwiązanie sobie rozbudować, czy, czy coś w tym stylu. No i tak jeszcze nie ma takiego szału, że one znikną z półek. Że, że, że to jest Ale coś Ale ten. Co Historia się tam... lubi powtarzać, nie? historia się lubi powtarzać, piracka PSX, kontra piracka, wiesz, miniaturka to jest chyba jakiś taki celowy zabieg plus, plus sama kwestia tego, że, yy do tego, że wiesz, niewykluczone, że one po prostu się pojawią taniej, tak? Już wiem, że można też było fajne zestawy złapać gdzieś tam w Anglii, bądź w Niemczech i nawet w sumie rozważałem poproszenie Krystiana o zorganizowanie czegoś takiego, bo zamiast 450 to kosztowało 600 złotych, natomiast za te 150 złotych więcej dostawałeś tonę gadżetów związanych właśnie z psx w tym jakąś właśnie torbę, kubki coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, w sumie fajne zestaw. No i ja tak mam już taki jakiś zalążek właśnie takiej, takiej kolekcji tej najważniejszej z konsol, więc kombinowałem, czy nie pójść w takim kierunku, ale biorąc pod uwagę, jak teraz Sony fajne ceny ustala i jak wiara, którego w sumie ja kupiłem za 850 zł z jedną grą, dzisiaj można kupić za 900 czy chyba 950 zł, nie, najtaniej to było za 900 zł z pięcioma grami już. Ten zestaw megapak gdzieś tam był dostępny. Yy, więc yy, troszeczkę gdzieś tam tokuje i, i jak zwykle Black Friday przedświąteczny to jest troszeczkę okazja dla frajerów, no ale w sumie bądź co bądź dwa tygodnie więcej grania też stwarza dobra. Wszystko się zgadza. Yy, znaczy no zgadza się, ale wiesz no mi akurat się szykowała taka yy, w sumie niemała impreza urodzinowa i, i fajnie było, że ten wierna na niej był, bo, bo mnóstwo mieliśmy beki z tego, że się tam yes, znowu yes, i yes. podpinali Je, wiesz, pod tego gogle i, i wiesz, kiedy my sobie yes stoimy, no jak my sobie stoimy i pijemy, a, a ktoś tam wiesz piszczy sobie, że, że się obraca i wiesz patrzę na ekran, fajnie to, że na ekranie wszystko widać, nie? zamiast kurwa grać w grę, to wiesz, gość się obraca i, i patrzy, że ma przed rękami barierkę, próbuje się o nią oprzeć się przewraca na łóżko, nie, i wiesz i ma z tego frajdę, wstaje, robi to drugi raz kurwa po prostu ja ten, ja jeszcze tak właśnie z, z takich wiarowych rzeczy, bo też miałem imprezę słuchajcie, miałem znajomego, ja mam sofę, obok sofy mam głośnik stoi przy Sofie i mam malutki, w sumie na Sofie i mam biblioteczkę i słuchajcie ja, ja mam Rollercaster Dreams Eee, to jest e, nawiar gra chujowo wygląda, ale, ale chodzi o sam fakt że gra, że, że chodzi się po parkach i się e, na korzysta z tych atrakcji Caster głównie i słuchajcie, jak, jak posa posadziłem ty typa po prostu ja tam usiądź sobie, ja cię nakieruję on po prostu sobie wsiadł do tej kolejki zaczął jeździć na Wiarze, to nie dość, że trzymał się całej tej sofy nie dość, że zaczął ją trząść to jeszcze mi prawie biblioteczkę spierdolił musiałem cały czas trzymać ją, jak on gra a on tylko po prostu jechał tą kolejką więc e, gdzie ja, mnie to tak nie rusza, e, jak na przykład kogoś innego, ale, ale, ale, ale jest to dosyć ciekawe, właśnie, że, że każdy ma zupełnie inne odczucia, nie? E, w tym. Rafale, możesz kontynuować. Albo w, su w sumie już nie możesz. W sumie 10 okay, milcz, zamknij się. Jeżeli chodzi no o zaraz będziesz mówił dużo. No. Dobrze, jeżeli chodzi o kontynuację, skoro wszyscy się yy, w tym filmiku podniecili, jeżeli chodzi o, o to My PS 4 live, to no nie jest tajemnicą, że skoro kupiłem premierową edycję specjalną z Metal Gearem, to pierwszą grą był Metal Gear, yy, w którego grałem łącznie 94. Gry na pierwszym miejscu Wiedźmin, blisko 200 godzin, na drugim, na drugim Metal Gear. Co to co? znaczy blisko 200 godzin? 189 blisko godzin. 189, A. jak chcesz znać dokładnie, 1000. Okay. Promocja. 1004 Promocja. trofeów. Najrzadsze trofeum jest w kontrze oryginalnej, więc nic takiego super szczególnego. Bo tam A ile osób? Masz napisane 4000. Więc to Ech. nie jest ten poziom, który ty gdzieś dorwałeś jakiegoś pierdolnego indyka, wiesz, najrzadszego, który ej, ej, ej, wyłączy, przepraszam, włączam, ja nie przepraszam. Ja o było, tym chcę nie, nie grać. Nie, ja nie było <grym> szkoda po prostu każdemu było czasu, żeby w to grać wyłączyłem. Ja, ja dostałem kod za darmo. Ja, ja, ja tego nie kupiłem. Ja, ja dostałem zawsze, za darmo kart. Ja też dostałem za darmo w plusie, ale to było tak chujowe, że w to nie grałem nigdy, bo mam to samo na telefonie, więc wolę grać na telefonie niż na konsoli. Ej, ej, ale akurat to jest taka gra, która. parę par części od jest i wyszło, to wcale nie jest aż tak niszowe. Mniejsza to. Jestem w ogóle ciekaw dlaczego mi ten, do tego filmiku nie zaliczyło trofeum z Elite Dangerous, tam musisz dojść do centrum galaktyki i ten ten, ten ma chyba zdobyte z tego co ja pamiętam na tamten czas, bo teraz powinien się trochę zmieniło, to wtedy miało niecałe 0,9 albo 8% ludzi nie ale to też nie ma znaczenia temu, bo w zależności od tego też ile osób odpali tą grę, tak? wiesz o co chodzi, jeżeli, odpa no, jeżeli no, odpali, ten filmik przekłamował jeżeli 5 milionów odpali twoje Elite Dangerous to jednak ale nie odpali, ten... tylko zdobędzie to trofeum. No, w Nie, nie, to, je, o, to, to jest odpali, chodzi. bo masz procent, ilość procent graczy, których, których A, zrobiła to. A, mówisz o procencie, okay. no tak. ten procent. No tak, czyli ten 0,9% mógł być od 100 osób, które grały, tak? Tak naprawdę. Albo od miliona. Albo od miliona, dokładnie. I w, w, raczej Elite Dangerous to jest bardziej popularna gra niż na przykład... Aces of Squadron, coś tam, coś tam, dobra, no nie, nieważne, tak, więc no. E, dobra, słuchajcie, jedziemy dalej, jedziemy dalej, e, to za, przed sprzedażą wejdziemy do ogródka. Słuchajcie, w ogródku dzisiaj wyrósł nam Assassin's Creed, wyobraźcie sobie, że ostatnio Assassin's Creed Odyssey, o której mówiliśmy, mały hejt dostaliśmy, też... Były za 9 zł. Za 9 zł powiedzieliśmy Wam, jak sobie na Xboxie zagrać w asesina Odyssey za 9 zł. E, tym razem mamy asesina Odysseya kompletnie za darmo. Rozumiem, że hate był, e... bo za drogo te 9 zł, więc teraz przygotowali no, coś o e, Tak, teraz, teraz ze, ze względu na to, że był hate, no to, no to chuj, to to będzie za darmo. Czekaj, za... pójdę po notesik i długopisik. Okej, okay, dobra, więc słuchajcie, co trzeba zrobić, żeby mieć go za darmo? Przede wszystkim trzeba mieć tylko i wyłącznie PC i Assassin będzie tylko i wyłącznie na komputery. I to, co trzeba zrobić, to trzeba mieć coś takiego jak VPN, jakikolwiek program do VPN-u, żeby sobie zmienić naszą wspaniałą Cebulandię, Polandię na Stany Zjednoczone. Ponieważ tylko w Stanach Zjednoczonych, jak wejdziemy sobie na Uplaya, to będziemy mieli możliwość spróbowania ich nowej streamowej platformy Ubisoftu, jeżeli sobie pogramy przynajmniej godzinkę w te gry które będą za darmo, to wszystko będzie za darmo to jest wszystko testowe, więc tam będziecie mogli sobie pograć w jakieś tam gry ja nawet nie wiem co, bo, bo sam tego nie, nie, nie testowałem, ale po prostu o tym czytałem i wiem, to jeżeli sobie pogramy przynajmniej godzinkę to e, będą o tym wiedzieć oni wszyscy i od 15 stycznia czyli dopiero za miesiąc ale mimo wszystko dostaję, dostaję, dostaniecie na maila prawdopodobnie kod, zdrapkę albo coś na najnowszego Ad Assassin's Creed Odyssey i będziecie go sobie mogli na legalu ściągnąć. Nie jest to jakieś tam duże poświęcenie, a to jest ciekawostka, żeby sprawdzić jakąś tam platformę Steamową Ubisoftu, jakim to idzie, bo coś takiego będą tworzyli i coś takiego będą wypuszczać. Jedyna opcja, no to, no to musimy być dla użytkownikami Stanów Zjednoczonych, a że nie jesteśmy, a mamy różne legalne i fajne programy na VPN, to możemy sobie to sprawdzić samemu w ten sposób. Nawet chyba można ściągnąć jakieś darmowe, ja mam taki, co na przykład do 10 giga miesięcznie za darmo, można sobie go ściągnąć, nawet Wam powiem jak się nazywa, polecam, nazywa się Wind Scribe. Eee, więc możecie go sobie ściągnąć, 10 GB, jest taki ten, ściągacie Stany, wchodzicie na Uplaya i, i patrzycie eee, i za miesiąc dostajecie Assassin'a na za darmo. Eee, no. Oczywiście całkowity legal, po prostu gracze ze Stanów są zawsze uprzywilejowani, eee, więc oni mają to zawsze piersi w ogóle, a Europa jest jak zwykle w dupie. Eee, nie tylko Polska. Ale mówisz, że, mówisz, że to w platforma streamowa, czyli to nie będzie w postaci, że ściąga ci się gra na dysk, tylko będzie, By, będzie Nie, nie. nie. Będzie ci się, be, be, będzie się do ściągnięcia Assassin's Creed na pewno, e, tylko musisz przetestować ich platformę cyfrową. Może po prostu to działa na takiej zasadzie, że są w ostrej becie i po prostu, nie wiem, chcą, z, chcą żeby dużo osób e, w to grała, wiesz, a ty tam co odpalisz, dobra, 10 minut, dobra, wychodzę czy coś, a tu musisz pograć tą godzinę, więc po prostu może chcą, wiesz, chcą jakiś większy ruch stworzyć tego, no, a przy okazji jakąś sobie reklamę zrobić czy coś, e, wiesz. No, no, no, e, więc tak to działa, więc dzisiaj, słuchajcie, z, z ogródka wychodzimy z najnowszym Assassinem na PC. E, słuchajcie, sprzedaż, sprzedaż jest e, fajna, bo jedziemy, że pierwsze miejsce ma Red Dead Redemption 2, e, drugie miejsce to jest FIFA 19, trzecie to jest Black Ops 4, e, czwarty jest rewelacyjny Super Smash Bros. Ultimate, e, piąte miejsce ma Mario Kart 8 Deluxe, e, szóste to jest Spyro. Siódme miejsce ma Battlefield 5, ósma jest Forza Horizon 4, dziewiąty jest Spider-Man, o którym zaraz, i ostatnie dziesiąte miejsce ma Crash Bandicoot Insane Trilogy. E, tak, e, tu nic się nie zmienia, nie ma co. E, I słuchajcie, e, jedziemy. E, Rafale, przeszedłeś, e, jesteś Peterem Parkerem, u mnie się czeka na ściąganie. Powiedz mi, e, czy warto to w ogóle pobierać. No zdecydowanie, to powiem wam, że szczerze to jest, yy... ja zakładam, że God of War lub Red Dead Redemption zasługują, mogą sobie walczyć o pierwsze i drugie miejsce, ale yy, Spider-Man jest naprawdę grą wybitną jak dla mnie. Nie będę ukrywał, że, że w ogóle całe uniwersum Marvela zawsze ma jakiś tam plusik i, i Spider-Man ma szczególne miejsce jako postać w tej, w tej kwestii. Myślę, że nie tylko u mnie, a ogólnie w całym uniwersum, bo, bo jest on taką dosyć szczególną postacią pod kątem samego jej rozrysowania. Taki wiecie, dobry, dobry chłopaczek, nie? Taka pierdoła, fight łapa, która się gdzieś tam przeobraziła. No, ogólnie to cała historyjka dosyć długo już się sprawdza. Ale oni tą grę zrobili po prostu świetnie, jeżeli chodzi o samowykonanie gameplayu. I to, jak dbaj dbają o szczegóły i to, jak ona wygląda, tak? W takich kilku kluczowych ramach, które po prostu cały czas dostrzegamy na każdym kroku. Przede wszystkim, co się rzuca poza oprawą oczywiście, no, którą yy, myślę, że każdy sobie gdzieś już widział na trailerach, yy, na, yy, na jakichś filmikach na YouTubie, może na innych recenzjach, to yy, widział, że ta gra wygląda świetnie. Natomiast yy, cały system sterowania, poruszania się postacią yy, i to, co ona wyczynia na ekranie, yy, Pierwszy raz od w zasadzie chyba dwudziestu, jak dobrze liczę, pięciu lat, od kiedy pierwszy raz się zetknąłem tak naprawdę z komputerami, z grami i pierwszy raz można powiedzieć zobaczyłem grę na pececie na czarno-białym ekranie. To był jeden z dwóch prehistoryków, które w tamtych czasach, w latach początkowych dziewięćdziesiątych były powiedzmy gdzieś tam dostępne. Pierwszy raz widziałem komputer na oczy można tak powiedzieć. Patrzyłem, jak ktoś gra, e, widziałem, jak ta postać się rusza, jak jest fajnie zanimowana, e, biega, skacze, tam macha maczugą, wiecie, coś się dzieje na ekranie. Patrzyłem, jak gościu wali w klawisze i, i dopóki sam, wiesz, nie, nie siadłem, nie, nie zacząłem w to grać, to wydawało mi się to tak niesamowicie skomplikowane, takie yy, trudne, wiesz, co on tam musi robić na tej klawiaturze. Wiesz, nie wiedziałem, że to jest po prostu cztery strzałki i spacja, nie? To, to się po prostu wydawało, wiesz, innym światem, nie? Biorąc pod uwagę takie animacje, jeżeli wcześniej dotykałeś się tylko jakiegoś Tetrisa czy, czy tych rosyjskich gierek, gdzie się zbiera jajka. To było po prostu... Przeskok totalny, yy, można powiedzieć jakościowy, nie? wejście w jakiś tam inny świat. I dokładnie to samo czułem patrząc w ogóle na trailery spider -Mana, kiedy on niesamowite jakieś akcje odpierdzielał na ekranie, jeżeli chodzi o, o walkę, bo tam kluczowym elementem jest oczywiście walka z yy, różnego rodzaju tam przeciwnikami. Te ewolucje w powietrzu, walka przy ziemi, walka w powietrzu, odbijanie się od ścian, wykorzystywanie sieci, wykorzystywanie gadżetów, setki możliwości kombinacji, jeżeli chodzi o kombosy, to wszystko po prostu tak płynnie się ze sobą łączyło, wyglądało tak naturalnie, tak ekspresyjnie, że sprawiało wrażenie po prostu renderu, sprawiało wrażenie dobrze zaprojektowanego filmiku i tyle co wam mogę powiedzieć, tak wygląda kurwa cała gra. Każda walka wygląda dokładnie tak samo, jeżeli się po prostu wczujecie trochę w system walki, jeżeli odblokujecie trochę tych dodatkowych umiejętności czy możliwości, to po prostu każda kolejna walka, nawet najmniejsza pierdoła, jak tylko widzisz skacząc sobie tam po planszy, że, że pojawia się jakaś ikonka, że jest w pobliżu wiesz, przestępstwo popełniane i możesz sobie tam podlecieć w kilka chwil na swojej sieci, to po prostu od razu tam lecisz, bo wiesz, że ten wpierdol będzie po prostu majestatyczny na ekranie nie? i że to będzie wyglądało super, że, że po prostu się świetnie będziesz bawił. Yy, I to jest coś niesamowitego, nie? jak, jak oni to zrobili. Yy, nie wydaje mi się możliwe, żeby duża część z tych scen była robiona z wykorzystaniem jakichś technik motion capture, Natomiast mam wrażenie, że tam było co najmniej kilkudziesięciu rysowników komiksów, którzy, wiesz, te wszystkie pozy Spidermana rozpisywali, rozrysywali, bo on po prostu wygląda dokładnie tak, jak on powinien wyglądać i można by to adaptować do wszelkich, nie wiem, jego ekranizacji filmowych czy, czy późniejszych animacji. Teraz mamy w kinach chociażby tego Spidermana, o którym wcześniej mówiłem, za moment będzie polska premiera. Po prostu tak się świetnie porusza, takie ruchy wykonuje dokładnie takie, jakie zawsze Spider-Man powinien wykonywać, że pełną gębą czujemy, że nim jesteśmy i to jest po prostu świetne. Do tego dochodzi dosyć dobrze rozpisana ścieżka dialogowa i w zasadzie bardziej mi chodzi o te dialogi, które są pomiędzy fabułą niż no takie, które wiecie, podczas popełniania właśnie popełnionego jakiegoś przestępstwa, gdzieś tam po drodze on rzuca jakieś swoje czerstwe dowcipy do tych przestępców, czy, czy, czy dzwoni do kogoś i gada jakieś głupoty. To jest cały Peter Parker, czy spider Spiderman po prostu ze swoimi głupimi żartami i bardzo fajnie to zostało też odwzorowane. Jeżeli chodzi o dubbing, yy, można na nim grać. Jak najbardziej wydaje mi się, że yy, nie powinien nikogo razić i, i że dobrze dobrali te głosy. Odpowiednio, powiedzmy, ciepłe są te, które powinny, a, a, a chłodne i jakieś takie yy, wredne yy, u, u drugiej strony postaci. Natomiast yy, nie ukrywajmy, że tu jest pierwszy błąd popełniony, że nie wszystkie ścieżki zostały przetłumaczone. I po prostu zapierdalając po mieście albo gdzieś tam lądując słyszymy w tle, zwykle najczęściej to są jakieś służby typu policyjne albo straż pożarna, że, że coś tam gadają po angielsku typu, że, że to nie jest tam, nie, nie mogę ci nic pomóc, to jest miejsce tam zbrodni czy coś w tym stylu, nie? E i to wbrew pozorom się nawet zdarza dość często, no może nie powiem, że 10% tekstów wypowiadanych, których w sumie jest dosyć sporo przez, przez jakiś NPC-ów yy, będzie nieprzetłumaczonych, ale faktycznie zauważamy to, tylko że to, to jest taki, wiecie, taka rysa na tym zajebistym smartfonie, jeżeli mielibyśmy to do czegoś porównać, która tak naprawdę nie wchodzi na ekran, tylko gdzieś tam jest w rogu i, i w niczym nie przeszkadza. W międzyczasie, jak tam rozmawialiśmy sobie o tym Spidermanie sporo, to Tomek mnie pytał, jak wygląda miasto w kontekście do Spidermana z PSX-a, no, gdzie po prostu były wieżowce, było poruszanie się po linie, ale, ale były wieżowce, które od spodu były spowite mgłą i tam tak naprawdę nie było niczego. Tutaj... Można powiedzieć, że są, no nie wiem, trzy, m, trzy rejony, jeżeli chodzi o wysokość, e, będziemy widzieli, znaczy tak to umownie nazywam, tak? Będziemy m, mieli styczność z dachami budynków, z wie, jakby ze szczytami wieżowcami, kiedy widzimy całą panoramę miasta, będziemy zapieprzać sobie pomiędzy tymi budynkami, kiedy z lewej z prawej jesteśmy osłonięci przez te e, wieżowce, szczególnie w jednej z dzielnic, kiedy, gdzie są te największe budynki, e, budynki postawione w dzielnicy finansowej no i oczywiście przy ulicy. Każda z nich jest dopieszczona tak zajebiście, że po prostu wiecie, nie skupiasz się na tym od początku, żeby zaglądać tam pod każdy kamień, tylko zaczynasz grać, nie? I ja się tam po paru godzinach przylepiając do kolejnej ściany zorientowałem, że w bardzo dużej części budynków spora część pomieszczeń, nieważne czy na parterze, czy na piętrze, czy nawet pod, pod samym dachem, jest normalnie w środku trójwymiarowe pomieszczenie z puszczonymi jakimiś plakatami na ścianach, jakieś łóżko niepościelone, tego typu rzeczy i tak naprawdę niewiele z nich się powtarza. To nie jest taki efekt, że masz wiesz, 15 razy to samo mieszkanie wklejone w jakiejś kamienicy, tylko jeżeli chodzisz po jednej kamienicy, to praktycznie każde z mieszkań w środku będzie wyglądało inaczej. Przy wieżowcach oczywiście będzie jakiś tam sztuczny efekt lustrzanego odbicia, że się całe miasto odbija niby w tym w tej fasadzie budynku i to jest sztuczka oczywiście graficzna, bo, bo to nie jest prawdziwe odbicie, ale tylko jakaś tam nie wiem render bitmapa, która tam odpowiednio się wyświetla na tym, na tym budynku i przesuwa tak jakby to było lustrzane odbicie ale to wygląda dobrze, to, to nie przeszkadza jakoś strasznie, że Twojego odbicia tam nie ma, kiedy ty się prze, przelatujesz obok, bo tego nie zauważasz. Yy, a dzięki temu gra chodzi, wiesz, zajebiście płynnie i, i po prostu wygląda to super samo tempo tego przemieszczania jest niesamowite. Na początku może się wydawać, że no przede wszystkim trzeba się nauczyć poruszać i wykorzystywać różne techniki, bo to nie jest tylko bujanie się na linie, ale też przyciąganie się do obiektów, które się tam podświetlają, odbijanie się od nich, robienie takiego nie wiem poziomego przyspieszenia powiedzmy. Podczas bujania się na linie też można robić wyskoki, zależnie czy wyskok zrobimy w Nazwijmy to dolnym punkcie, kiedy on się buja na linię albo w górnym ton to poleci bardziej do przodu albo bardziej do góry, więc ta fizyka zachowania na linię jest taka bardzo naturalna. Ona też jest oszukana, to też jest sztuczka, bo my się możemy Spidermanem praktycznie w dowolny sposób poruszać w locie, tak jak on by po prostu lewitował. Może to jest troszeczkę ograniczone, że, że nie wygląda sztucznie. Tylko, że to jest tak wszystko zrobione, że w ogóle nie czujesz potrzeby, żeby tak robić, nie? Czasami być może byłoby lepiej, gdybyś ty w środku lotu zawrócił, ale w ogóle nie przychodzi ci do głowy, żeby to robić, bo on tak naturalnie wygląda, tak się tam, wiesz, wygina, wypręża, wypuszcza tą linę do przodu, że ty będziesz leciał tak, jak wiesz, jest zgodnie z fizyką, robił sobie te zamachy i tak dalej, i tak dalej. I, A powiedz i to jest no. Powiedz mi jedną rzecz, bo a propos właśnie poruszania się po mieście, czy, czy to jest taki typowy open world, że od pierwszego minuty, jak, jak już masz kontrolę nad spiderder-Manem możesz Pójść gdzie tylko chcesz. Po calutkim mieście od razu możesz pójść. Po calutkim mieście od razu możesz pójść. Nie wyjdziesz poza miasto, czyli wszystkie mosty są zablokowane i po prostu mhm. cofa cię ta strefa. Ale ten nowy Jork jest ogromny. To jest piękna mapa. Naprawdę widać różnice w dzielnicach, widać różnice w budynkach. Te budynki nie są płaskie, wystają z nich schody pożarowe tam, gdzie powinny. Wystają wiesz odpowiednie fasady, jakieś gzymsy i tego typu rzeczy. I to miasto jest naprawdę no. pięknie zbudowane. Eee, to nie jest Nowy Jork prawdziwy, kontekście, że wiadomo, że powinno być tam w nim o wiele więcej reklam, nawet śmigając sobie, wiesz, po, po, po Gdyni, czy Warszawie, czy Londynie, gdziekolwiek, zobaczysz sobie, że wszędzie są reklamy i billboardy. Tutaj ich wszędzie nie ma, więc to miasto wygląda bardziej jak ten odpowiednik właśnie komiksowy tego tego, tego, tego Manhattana, tak? Natomiast, natomiast wygląda świetnie, wygląda idealnie, są śmietniki jest y, ogromny ruch uliczny, naprawdę ilość samochodów, które na ulicach widzimy z góry i one tam są na dole, również jak spadniemy, y, jest porażająca, tak, bo, bo, bo wiecie, ja w Gietanie byłem w stanie znaleźć takiego korka na moście, który by po prostu, wiecie, stał, bo jest korek, kurwa, i wszystko stoi, nie, i samochody na dwóch pasach w jedną stronę stoją jak y, z, z idiociałem, bo wszyscy gdzieś tam wyjeżdżają właśnie z miasta, nie, Tutaj takie rzeczy zobaczysz. W, w GTA byś przeleciał 300 na godzinę sobie po boczem, w ogóle, wiesz, nie zauważył, że tam trzy samochody na krzyż to jest ruchu ulicznych, kurde, nie? A powiedz Więc, mi sobie, no, wiesz, bo zawsze się... No, znaczy ja zawsze się zastanawiałem, jak właśnie ten Spider-Man, jak ja oglądałem na gameplayach, na filmikach, na trailerach i z tego, co opowiadasz, no to jest po prostu kozak gra, ale powiedz mi tak, czy to wszystko fajnie wygląda w w trakcie ruchu, jak ty tam, wiesz, lecisz spider-Manem i tak dalej, i tak dalej, ale w momencie, kiedy na chwilę przy... staniesz w miejscu, wiesz, zaczniesz obserwować ten świat, to powiedz mi, czy ta iluzja nie pryska? Czy, nie pryska, czy nadal jest nie pryska, to... Właśnie, właśnie to hmm. powiedziałem ci, że wiesz, śmigając po, tym, po tej grze z dobre 10, może 8 godzin, dopiero zacząłem przyglądać się szczegółom. I dopiero zobaczyłem, że wiesz, NPC, powiedzmy, jako ludzie, którzy są w tłumie, to jest Naprawdę solidny tłum, tak? To, to, to, ostatni raz takie gdzieś tam wrażenie było, kiedy assassin chyba Unity się pojawił i tam były takie, wiesz, tłumy wykorzystane. Tam jest naprawdę dużo ludzi na ulicy i oni sobie idą, reagują na ciebie, komentują cię, jeden cię komentuje pozytywnie, drugi negatywnie, wyglądają w porządku, nie mają, wiesz, mordy zombie czy, czy czegoś takiego i jest spoko. Siadając na budynkach, widzisz za oknami na przykład, wiesz, pomieszczenia, wnętrza i tam są jakieś, wiesz, śmieci, plakaty, wyglądają one naprawdę spoko. Owszem, gdybyś tam chodził odpowiednio długo, to byś znalazł powtórki, sobie różne rzeczy, ale kompletnie cię to nie interesuje, bo już jesteś zadowolony z tego, co widzisz i śmigasz sobie dalej. Ja w ogóle byłem zaskoczony z tego, że wiesz, że jest ta opcja 3D. Na początku myślałem tylko przy jakimś tam włamaniu, że wiesz, jak ląduję na ziemi, bo jest włamanie do sklepu i widzę, Wewnątrz budynku przestrzeń, pomieszczenie, taka kamera się ustawia, że w tym pomieszczeniu sobie wykonujemy krótką walkę, to że są tylko takie wybrane miejsca, gdzie, gdzie wewnątrz też coś jest. A potem się zatrzymałem, patrzę, o jest jakaś restauracja. O, ta szyba jest taka zamglona, taka wiecie, jakby mleczna trochę, więc pewnie puścili jakąś taką śmieszną bitmapę na to, która się rozmywa. Zacząłem chodzić od lewej, od prawej. Nie, tam w środku normalnie się przesuwają krzesła, stoły i, i w środku może jakieś bardzo niskiej jakości, ale grafika trójwymiarowa jest posadzona, która się przez ten ciekawy efekt szyby odpowiednio rozmywa i, i wygląda spoko, więc Naprawdę, jeżeli chodzi o szczegóły, to nic Cię nie powinno tam zblokować, przy czym nie za bardzo jest czas na te szczegóły, dlatego że w tej grze jesteś w ruchu non-stop, yy, w ruchu szybkim i, i tak naprawdę nie ma tutaj miejsca na stanie. Spider-Man nie stoi, on non-stop zapierdala nie? I, i praktycznie, wiesz, jedno kliknięcie guzika wiesz, dzieli cię od tego, żeby wystrzelić gdzieś tam do przodu, do góry, do tyłu w jakikolwiek sposób. Yy, tak jak mówię, no im, wiesz, im więcej umiejętności odblokujesz, tym tym jeszcze bardziej yy, możesz po, pofikać i, i nowe ruchy mieć, które yy, mocno przyspieszają to. Plus sama postać yy, wraz z rozwojem, co się dopiero ujawniło. Yy, ja tam wbiłem 50 level i chyba to jest tak przepisana gra cała, że, że 50 level i mniej więcej doświadczenia wbijasz, może trochę więcej przy robieniu platyny. Co Ileś tam leveli zaczynają ci statystyki rosnąć, czyli tam dostajesz jakieś wiesz, plus 10 do ataku, plus 10 do zdrowia, plus 5% szybkości na przykład bujania się na linię i tego typu rzeczy, nie? Więc kiedy już oswajasz się z tym sterowaniem, z poruszaniem się, to też wymaga trochę czasu, to gra nabiera tempa, tak? bo bo, bo ci przyspiesza powiedzmy twoje ruchy i, i zaczyna po prostu nabierać tego dynamizmu, co się pięknie przejawia nad tym, że na przykład część wyzwań, które naprawdę wymagają dobrego operowania tą gałką i poruszania się sprawnego po mieście, bo gonisz drona i musisz dobry czas wykręcić, żeby dobre punkty zebrać, to są takie wyzwania to się odblokowuje dopiero wiesz, po przejściu połowy gry, nie? więc wcześniej nie byłbyś w stanie tego zrobić bez odpowiedniego, zarówno swojego poziomu i tych umiejętności, jak i fizycznego nabrania umiejętności w poruszaniu się po mieście, bo to co ja robiłem przez pierwsze 10 godzin, a to co robię teraz wiesz tym Spider-Manem, to jest po prostu nieba a ziemia. Nie? Cóż tam więcej... Chciałem jeszcze powiedzieć o tym, a mówiłem no o No Na tych... pewno możesz powiedzieć mi jedną rzecz. Jak wejdziesz na najwyższy budynek w mieście i skoczysz na ziemię, to co się stanie? Spider-Man jest taki, że z nieważne z jakiej odległości byś nie spadł, to on po prostu spadnie na nogi, no. On będzie spadał na głowę, a przy ziemi się obróci na nogi w taki sposób, że nawet nie wiesz jak to zrobił, ale, ale tak zrobi. mu się nic nie stanie. On jest niezniszczalny, jeżeli chodzi o spadanie. Po prostu. No, no Ale to jest spider-man i, i w sumie, wiesz, pająka jakbyś zrzucił z najwyższego budynku, też mu się nic nie stanie. To, to jest taka natura. No, on ponoć takie ma możliwości, tak? No Tomku, przecież to gierka dla dzieci. Czego się spodziewałeś? Czy nie no no... Właśnie, właśnie, to gra dla dzieci, czy dla nastolatków, czy dla dorosłych? Jakbyś tak powiedzieć mógł. Jaki target? No. Puf, ciężko powiedzieć. Yy, na pewno jest grzeczna. Bo, wiesz, bo ja pytam dlatego, bo, bo to jest ekskluzywna na Sony, kozacka gra 10 na 10, a ja jeszcze jej nie ograłem i nie mam w Wiesz ogóle co? chęci, mam żeby wrażenie, ograć, bo mam obawę mam, taką. Nie? Dobrze, już, już, już ci odpowiem. Wiem jak odpowiedzieć. Mam wrażenie, że to jest gra dla wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że dwa dni temu w mpiku przeglądając sobie jakąś ofertę gier, myślałem, że może coś trafię ciekawego na promocji. Chciałem zobaczyć, co tam mają na półce. Byłem świadkiem, jak obok jakiś dzieciak zastanawiał się, co wziąć. Ojciec mu proponował Dead Redemption, on trzymał w ręku Gran Turismo Sport, coś tam jeszcze o czymś gadali. Ja wziąłem Spidermana, który stał przede mną i mu dałem do ręki, mówię, masz bierz to, spierdalaj do kasy. A to był taki 9-10 latek. No 10 latek powiedzmy, żeby nie było, że tam, że młodszy, nie? I, i wiem, że na pewno to, to był dobry wybór dla niego. Red Dead jakby nie był cokolwiek cudowny, to to na pewno nie jest gra dla takiego dzieciaka. Gran Turismo też jako symulator i wszystkie te gry inne spółki świetne, które były to na pewno by się tak przy nich nie odnalazł. To jest wiesz cała struktura komiksowa. On jest dalej taki dobry, jaki powinien być, czyli tam że wszystkie wartości będzie odpowiedzialne Promował i tak dalej. Żadnego tam przeklinania, tego typu rzeczy nie będzie gra ma dużo ułatwień, czyli można sobie bez straty praktycznie pod kątem trofeów włączyć ułatwienia, które upraszczają trochę tą grę. Nie chodzi mi o samo ułatwienia walki, bo to już wybierasz poziom trudności, ale na przykład możesz sobie w ogóle wyłączyć yy, scenki QTE czy, czy klikanie w klawisze, tego typu rzeczy. Ja to faktycznie zrobiłem na sam koniec gry, bo już mnie znużyło, bo, bo powiedzmy, że przeleciałem przez wszystkie możliwe i, i tak naprawdę jakaś tam się uruchomiła powtarzalność stwierdziłem, że już nie mam ochoty y, podczas przerwników filmowych wiesz, na bycie zaskakiwanym klikaniem w kwadrat, czy, czy tam coś innego. Więc sobie zarezerwowałem ten czas na wiesz, chrupanie chipsów i, i wyłączyłem tę opcje, a można tam parę innych rzeczy jeszcze ustawić. I, i ogólnie ustawienia są dosyć bogate, bo y, nawet dźwięk można y, wysterować, czy grasz na słuchawkach, na kinie domowym, głośniki z telewizora, a również, co bardzo fajne, tryb nocny, czyli odpowiednio wtedy ci, wiesz... Y, Wycisza maksymalne tony, że, że, że nie masz tak, że wiesz, ustawiasz sobie głośność, żeby słyszeć dialogi i nagle budzisz wszystkich, bo tam wiesz, pierdolną jakiś wybuch, nie? Więc ustawienia są bogate, są spoko i też można pod tą grę dopasować. Natomiast w żaden sposób to nie umniejsza roli gry, jaką ona niesie dla dorosłego gracza, bo świetnie się bawiłem i fabuła też była ciekawa. Bardzo dużo było szczegółów, które można było wyłapywać w trakcie jej i przewidywać, jak ona się gdzieś tam będzie rozwijała. Niemniej jednak znów parę szlifów było takich, które były zaskakujące jazdów gdzieś w dwóch trzecich, powiedzmy, gry byłem pewny, że, że tu już będziemy zmierzali ku końcu fabuły, a licznik procentowy tak naprawdę dotyczy całości jakichś tam zdobytych osiągnięć. Okazało się, że w ogóle, wiesz, cały akt się przede mną jeszcze jeden otworzył i fabuła dopiero dopiero się rozkręciła na dobre, nie? Dopiero był gorący finał przede mną, więc jest pozytywnie rozciągnięta. I ma tyle aktywności różnych, że no nie sposób jest po prostu zagrać w to tak, że lecisz sobie od żółtej jednej ikonki do drugiej, czyli od tej, która wiesz główną misję pokazuje. Po prostu nie da się w ten sposób zagrać. Nie da się, zawsze jak lecisz na misję, to to skręcisz do jakiejś akcji, bo tak fajnie się wiesz będzie tam gdzieś napieprzało i, i różne rzeczy robiło w niej. Fajne są zbierajki. Bardzo dużo jest ich upchanych, ale to jest zupełnie inny poziom niż, niż to, do czego gdzieś tam zostaliśmy przyzwyczajeni w jakimś Ubisoftcie czy tego typu grach, które z tego słyną, bo praktycznie każda z czegoś słynie. Robimy zdjęcia z słynnym budynkom. I tutaj oczywiście oprócz tego, że poznajemy Nowy Jork, to, to trafiamy też na takie miejsca związane z Marvelem, na przykład yy, możemy tutaj zrobić zdjęcie kancelarii, yy, znaczy nie kancelarii, tylko biura detektywistycznego, yy, nie pamiętam jak ono się fachowo nazywa, natomiast chodzi o to, w którym... Yy, jak się nazywała ta superbohaterka, bohaterka, co, co była detektywem? Jessica no, Jones. No, no to Jessica Jones, tam na przykład mamy biuro, gdzieś tam w międzyczasie, wiecie, dostaniemy wizytówki od kancelarii Mardoka i, i tego typu rzeczy. Wszystko jest okraszone komentarzami, oczywiście na gorąco Spidermana, leżejszymi bądź, bądź cięższymi, powiedzmy, żartami. Do tego zbieramy plecaki nasze stare, które są zrzucone i to jest śmietanka, jeżeli chodzi o jakieś tam historyczne komiksy, jego stare rzeczy i, i kogoś, kto po prostu trochę głębiej w tym siedzi, bo sam by tam znajduje różne szczegóły. W każdym plecaku jest coś innego i potem możemy sobie tam obejrzeć tą rzecz, komentarz jakiś tam wysłuchać. Mamy oczywiście od groma przestępstw. Przestępstwa są też przez różne typy przeciwników wykonywane, bo po drodze można powiedzieć, że cztery różne grupy przeciwników yy, odblokowujemy. Yy, dochodzą wyzwania, które jak mówiłem są punktowane, więc yy, też tych wyzwań jest kilka rodzajów i, i, i punktujemy je na gwiazdki, gdzie wymaksowanie na, na trzy gwiazdki to naprawdę jest wyzwanie w niektórych. I nie udało mi się to w niektórych zrobić. Myślę, że, że będę się gdzieś tam upierał, żeby pozdobywać tego więcej. Do odblokowywania za różnego rodzaju żetony, bo każda z tych aktywności, o których mówiłem, daje nam jakieś żetony różnego typu i one są taką wewnętrzną walutą. Oczywiście nie ma mowy o, o żadnym tutaj mikrotransakcjach. Po prostu trzeba to pozbierać po staremu i pozdobywać i wydajemy je zarówno na odblokowywanie gadżetów i ich ulepszanie, których chyba jest osiem, z tego co pamiętam, jak i również odblokowywanie kolejnych kostiumów, których też jest od zajebania i one dają nam dodatkowe jakieś specjalne moce. Każdy kostium ma swoje moce. No właśnie, opowiedz mi, co jest taką marchewką w tej grze ogólnie? Bo rozumiem, że to, co ty opowiadasz, wszystko, to są misje poboczne, różne takie aktywności, niezwiązane z głównym wątkiem fabularnym. Marchewką w jakim mi... kontekście, Tomek? W takim kontekście, wiesz, no, masz grę z otwartym światem, praktycznie możesz robić, co chcesz yy, i takie jedyne, jedyna możliwość, żeby tą grę ukończyć, to jest ukończyć wątek fabularny. I czy on daje radę? Wiem, wiem, że o spoilerach nie powinno się mówić, ale powiedz mi, czy daje radę sam główny wątek, czy w trakcie gry stwierdzasz, dobra, nie chce mi się ciągnąć nie, wątek nie, nie, wątek, misję, nie. wątek, wątek daje radę. Yy, jest ogólnie rozrysowany moim zdaniem na poziomie lepszym niż nie jeden z filmów Marvela, który wychodził. Przede wszystkim dlatego, że kurczę, no nie chciałbym nikomu popsuć zabawy, ale on nie idzie jednotorowo. Nie idzie jednotorowo. Troszę Możesz sobie... sobie wybierać misję, tak jak w GTA na przykład? Żeby nie. najpierw zrobić misję u tego, mm. potem u tego i się spotkamy nie, w Nie, samym wszystkie, miejscu, czy... wszystkie praktycznie lecą po kolei. Jest chyba jedno bądź dwa miejsca takie, w których możesz wybrać jedną z dwóch misji, ale zasadniczo to jest fabuła liniowa. Pojawiają się misje poboczne oczywiście i, i wśród nich to możesz sobie wybierać. Nie jest ich dużo, ale, ale tam jakieś tło stanowią. <śmiech> Sympatyczne. Sama główna fabuła jest liniowa ale misje nie są związane ze sobą jeden do jednego. tak? Czyli raz to jest misja, gdzie kontaktujesz się tam ze swoim znachorem, ja to nazywam, czyli profesorem Octav Octaviusem, który tam jest mentorem i razem tam prowadzicie jakieś badania i coś tam mu pomagacie. Innym razem, wiesz, masz jakąś randkę z Mary Jane i coś tam robicie. Pojawia się też w tej grze Mike Morales, który, nie wiem czy wiecie, ale jest nazwijmy to następcą Petera Parkera, nie wiem czy alternatywnym czy, czy, czy kolejnym Spider-Manem można go nazwać, jeżeli chodzi o całe uniwersum i powiedzmy plan Marvela on zresztą też jest jedną z postaci w tym w tej nowej animacji no i tutaj poznajemy go jako zwykłego chłopaka i, i całą jego genezę gdzieś tam odkrywamy i on powolutku gdzieś tam nabiera jakichś przekonań wewnętrznych do, do jakiegoś takiego bycia nie wiem, dobrym dla ludzi i tego typu rzeczy więc jest to takie fajne wprowadzenie jego postaci dla kogoś kto powiedzmy nie czyta tych komiksów ale wie, że coś tam w trawie piszczy mamy ogólnie odgroma wrogów i to jest spoiler, bo na początku wydaje nam się, że mamy tylko tam jednego czy dwóch, aczkolwiek pojawia się taka taka grafika, w której widać, że tych wrogów jest tam kilku i oni się tam jakby tak krzyżykują, nie? że tego już pokonałeś, więc, więc od razu w sumie wiemy, że tam coś będzie więcej grane jeszcze w temacie. Natomiast cały czas jest jeszcze poboczny wątek, wiesz, toczony, który dopiero w ostatnim akcie się mocno rozwija i jak to ktoś jest sprytny, to się odpowiednio gdzieś tam zorientuje wcześniej, a jak nie, to nie. I będzie bardziej zaskoczony. Więc yy, tego, typu, tego typu niuanse tam są zagrane. Yy, no słuchaj, okay, są, takie, są mi... takie zaskoczenia, jak grasz, jak oglądasz filmy Marvela, nie? Yy, uh -huh. To wiesz, czego się spodziewać. Są dwie rzeczy, które wiesz, że będą na pewno. No. Pierwsza to jest, yy, że wskoczy tam yy, świętej pamięci Stanley a drugie, że będzie scena po napisach. I tutaj też, kurwa, to masz i jest dopracowane nawet w tym punkcie, że po prostu wiesz, oglądasz po zakończonej grze sobie fajne napisy, widzisz scenę po napisach i jesteś zajebiście zadowolony. Wcześniej miałeś gdzieś tam, spotykasz po drodze, też w bardzo fajnym momencie, w bardzo dopasowanym. Gra wyszła przed, oczywiście to było, wiecie, zrobione przed śmiercią Stanali, ale to w jakim konkretnie on tu punkcie występuje, bo czasami to on, wiecie, grał przechodnia, czy tam kogoś, kto podawał bułki, nie? Ale tutaj akurat po prostu wskoczył krótko z takim tekstem, który moim zdaniem bardzo fajny gdzieś tam niesie takie, wiecie, ciepłe słowo gdzieś tam na przyszłość, więc to, to jest też... Od razu nakręciło mnie mega do, do spędzenia północy praktycznie przy tej grze. I co więcej powiem, dla, dla takich oszołomów jak Tomek, tak w Spider-Manie też są dwie sceny po napisach. No, więc pod tym kątem fabuła cała, wiesz, jest, jest dopracowana naprawdę no, mega. Powiedz i... mi dwie rzeczy jeszcze i cię już nie będę męczył. Dawaj, dawaj. Bo tak, jak wiesz, tak jak, jak wiemy, ja lubię te wszystkie komiksy, wszystkich Venomów, wszystkie te inne postacie. Tylko, że ja nie zagłębiam się, wiesz, od kuchni w to wszystko. Ja po prostu to jako rozrywkę traktuję, biorę to, oglądam się. Ale cieszę. nie musisz się w to zagłębiać. Nie, to nie właśnie, jest. Tak, chciałem że to się jest... Cię zapytać, czy jak ja, nie znając w ogóle tych całych multiversów, tego Spider-Mana, tych innych rzeczy, stary. Ja się ostatnio na przykład dowiedziałem, że czarny Spider-Man istnieje, więc dla mnie to był już szok, nie? E, czy ja będę. No właśnie, Mike, morale. Okay, no, no to widzicie, no ja jestem kompletnym laikiem, jeżeli nie, chodzi Nie, słuchaj, o, nie będziesz, to, ja się dobrze nie będę będziesz bawić? miał... Będziesz się dobrze bawić, z tym nie ma żadnego problemu. Tu jest y, fabuła, y, wiesz, takiego klasycznego Spidermana na zasadzie, że wzięli punkty jakieś y, rozpoznawalne dla niego i ułożyli ją po swojemu czyli wiesz tam niektórzy bohaterowie są już tacy, że oni są już dawno pokonani i gdzieś tam ich wspominasz sobie właśnie na przykład zbierając plecaki i mówisz o to właśnie wykorzystałem do pokonania y, tam wulczura czy coś w tym stylu yy, i on takie rąbki historii gdzieś tam zostawia, zachęca cię do tego żebyś może wiesz gdzieś tam prześledził yy, ogólnie cała gra sprawia wrażenie takie że ona sobie tam jest i żyje sama i to, że ty ją zainstalowałeś na konsoli, włączyłeś i wszedłeś, od razu cię wrzuca w wir akcji. Ona tam była. To ty dołączyłeś do tej gry troszeczkę jako gość, wszedłeś w trakcie, przeżywasz z nią kilkadziesiąt godzin i zostawiasz. I ona tam dalej jest. I cały czas masz takie Czyli poczucie, jest... że cały Czyli... czas ten sobie świat był jest teraz, kiedy ty z nim jesteś i będzie dalej, on się w żaden sposób nie kończy, wszystko jest pięknie poprowadzone i wcześniej było, również istniało przed tobą, więc ty wchodzisz po prostu w środek, Peter, czyli Spider-Man zawsze rzuca jakieś teksty, on zawsze tam coś potłumaczy, coś, coś powie, każdą z postaci, jeżeli będziesz czuł potrzebę, to jest oczywiście takie miejsce, nazwijmy to klasycznie z Wiedźmina, czyli Bestiariusz i, i każdą z postaci, fabularnych, czyli nie jakichś tam oszołomów, których kopisz dupy na ulicy, jest Bogato opisany, zarówno y, skrótowo, jak i kwestie jakie ma moce, jak i również jest jego biografia wypowiadana z punktu y, Petera Parkera, czyli to był mój najcięższy wróg i tak dalej. I to jest, tak, kawałek tekstu jest powiedzmy po stronie nawet na, na każdą z tych postaci, więc y, do pewnego momentu je czytałem, potem się skupiłem na, na y, ściśle już na grze, na rozgrywce y, y, i myślę, że sobie jeszcze to doczytam gdzieś tam w wolnej chwili do końca. Na pewno w żaden sposób ci nie odbijesz się od tego przez to, że nie znasz Spidermana. bardziej będziesz czuł jakieś delikatne u, u, u, takie, wiesz, ukłucie, zadowolenia, że o, kojarzę, było coś z tym gościem, kiedyś widziałem jakąś kreskówkę albo kojarzę, że komiks taki był, który wykorzystywał ten motyw albo coś w tym stylu. Nie? No, to bardzo fajnie. Bardzo fajnie, bo to właśnie takimi rzeczami cię karmii. Co więcej, mówiłem o tych strojach. Nie? Jest nowy strój spider Spidermana jako podstawowy, zaprojektowany dla tej gry, troszeczkę tam stuningowany. Możesz sobie zmienić na strój klasyczny, ten taki najbardziej, wiesz, powiedzmy podstawowy z komiksów, który, który w sumie najdłużej był używany przez, przez wiele lat przez Marvela. Możesz sobie zmienić strój na tego, którego znamy obecnie z Iron Ironmana, czyli strój Starka. Troszeczkę tam się różni kolorystycznie. A potem masz jeszcze kilkadziesiąt strojów właśnie tych różnych innych, czy to z rzeczywistości alternatywnych, czy jakieś, które tam jakieś postacie ci sprezentowały, czy coś w tym stylu. No i tutaj już, już, już muszę takiego małego spoilera dać, choć był on niesamowicie miłym zaskoczeniem, ale nie jest to spoiler fabularny. Pod koniec gry odblokowujesz yy, klasyczny strój, cel shadingowy i sobie popierdalasz Spider-Manem, który jest po prostu żywcem wyjęty z komiksu po tym świecie i, i ja po prostu, jak tylko to odpaliłem, to, to zacząłem marzyć, że oni jako płatne DLC wypuszczą mapę, wiesz, wszystkich yy, tekstur, tak żeby cel shading na cały wszedł ten Nowy Jork, bo to by było po prostu, wiesz, yy, New Game Plus i, i lecimy dalej yy, no, w klimacie komiksowym od nowa, nie? Bardzo fajnie, tak, wykonany, czyli z tego, bardzo co fajnie mówisz, się Czyli z tego, co mówisz, to wygląda tak, jakby oni mieli całą fabułę i wszystko już zaplanowane i dookoła tego zaczęli tworzyć cały świat, a nie na odwrót. Tak jak to czasem się zdarza w takiej grze, że masz wiesz, wielko, wielkie miasto i dopiero się robi e, dookoła tego misję. No wiesz co, no są punkty w tym mieście, które, które są charakterystyczne i jak to Nowy Jork, to troszeczkę tam został stylingowany, bo łapiemy tam oczywiście jakieś Oscorp Tower, które, które jest budynkiem symbolicznym powiedzmy dla dla Spidermana, no bo to jest jakaś tam ogromna firma, która, która musi mieć swoją jakąś dużą siedzibę w Nowym Jorku. Tak samo budynek Fiska, który jest głównym jego wrogiem, mamy też siedzibę Avengersów, która oczywiście oni, ich tam nie ma i, i tylko komentuje Spider-Man, ciekawe tam, gdzie oni są, ale ona jest i, i nawet jest trofeum za to, żeby wejść sobie na szczyt. Natomiast cała reszta jest pięknie wiesz, rozrysowana w różnych miejscach, różne akcje, wiesz, będziesz miał, jeżeli chodzi o, o jakieś tam dzielnice przemysłowe, dzielnice bardziej takie, wiesz, w których on się wychował na Brooklinie i tak dalej, to to zupełnie jest inny klimat. Nawet y, możesz włapać takie różnice, że inaczej przechodnie reagują na ciebie w y, Harlemie, powiedzmy, a, a inaczej w twojej dzielnicy, z której ty się wywodzisz, czyli domyślnie jesteś powiedzmy, najbardziej w niej takim sąsiedzkim Spider-Manem. To jest więcej pozytywów, a, a więcej negatywów tam, gdzie jakieś buce są, które wiesz, wysłuchują y, oszczerstw, które tam non-stop przecież prawi w tle oszczerstwa na twój temat y, ten. Jenison, który, który wcześniej w Daily Planet, znaczy nie w Daily Planet, tylko Daily Bugle pracował w tej gazecie. On już tej gazety nie prowadzi. Teraz podcast nagrywa, słuchajcie. To jesteśmy na czasie. I ty masz subskrypcję tego podcastu, jak latasz na linię, to ci co jakiś czas się odpala yy, ten podcast i, i tam gościu przez minutę dwie gada na temat yy, twoich ostatnich dokonań, czyli tam rozbijesz jakiś gang albo coś zrobisz, nie, on się odpala i, i zaczyna tam komentować, że no spider znowu tam coś namieszał, rozpierdolił i tak dalej. W ogóle wiecie, to jest frajer, nie? Więc yy, mega fajnie to jest zrobione w szczegółach, bo czujesz się że ten świat mega żyje, nie? Że wiesz, ty coś zrobisz, za chwilę jest reakcja, mówią o tym w wiadomościach, wiesz, i jakieś tego typu rzeczy, lądujesz na ziemi, ludzie tam ci przybijają piątkę, podchodzisz do, do kosza z gazetami, wyciągasz gazetę, widzisz na okładce siebie ratującego z pożaru, wiesz, tam w poprzedniej nocy, powiedzmy, jakieś dziecko i wchodzisz na chwilę do menu, w menu masz zakładkę społeczności, która jest kompletnie schowana, w ogóle ci się nie rzuca w oczy, czasami Jakieś powiadomienie ci wyskoczy. Wchodzisz w tą zakładkę społeczności i masz kilkadziesiąt tweetów, gdzie ludzie ze sobą nawet dyskutują na temat tego, czy wiesz, dobrze się zachował, czy źle odnośnie tej sytuacji wczoraj tam, powiedzmy, przy tym pożarze. po prostu świat jest tak fajnie zbudowany, taki jest klimat, wiesz, ze sobą zazębiony. Pamiętam dokładnie, co mówiliście o, wiesz, RD, że jeżeli chodzi o tą właśnie zależność między sobą. To jest inny styl wykonania, ale też mega oddziałuje na to, jak wiesz, jak się czujesz w tej grze nie? i oczywiście nie siedzisz, nie czytasz tych wszystkich postów, ale wiesz, sama świadomość, że co tam nie wejdziesz, to jest zupełnie co innego i naprawdę dużo tych treści, to, to już cię tam jakoś wiesz, pozytywnie nakręca. No i, i w zasadzie no więcej to niewiele chcę powiedzieć. Myślę, że dobrze zareklamowałem tą grę. Naprawdę uważam, że to jest must have dla każdego, kto ma PS4 i, i powinien po prostu tego skosztować. Eee, o walce tylko może jeszcze powiem dwa słowa, bo to jest naprawdę mm, dobry, duży element w tej grze zrobiony. Oczywiście są tam jakieś motywy skradankowe, one też nie są źle wykonane. Eee, co więcej, mamy nawet takie misje. Nie do końca za nimi przepadałem, ale w pewnym momencie zaczęli fajnie wykorzystywać te tematy, yy, gdzie gramy postaciami pobocznymi. Konkretnie, konkretnie mamy chyba dwie takie postacie grywalne, które coś tam robią, jakieś rzeczy i my, my nie bardzo wtedy mamy jakieś moce dodatkowe, musimy się skradać, musimy właśnie wykorzystywać jakieś elementy otoczenia, żeby tam coś zrobić. No i słuchajcie, mega, mega fajna jest misja, w której Mary Jane gdzieś tam się skrada wśród gangsterów, którzy, którzy są tam dookoła porozstawiani, a Spider-Man i Assist on jest, a ona mu wydaje polecenia I jak znajduje osobę, która na przykład wiesz, może zostać sprzątnięta, no to klikasz kwadrat i, i, i wtedy nagle wiesz, widzisz że gościa pajęczyna ściąga pod sufit i tam Spider man go przylepia do sufitu nie? I, i to tak zajebiście wiesz, w tym momencie przekonało mnie do tych misji, że, że już potem nie byłem wcale na niezły, bo trochę one tak spowalniały tą rozgrywkę, to było najgorsze co było, że wiesz, z tego bujania się na linię nagle schodzisz na ziemię i chodzisz i to to po prostu takie jest nienaturalne, że ty chodzisz, że nie skaczesz, po prostu, wiesz, wow, nie? Yy, walki to jest... Yy... Poziom bardzo moim zdaniem dobry, nawet na tym standardowym poziomie trudności były takie, że y, przyprawiały trochę oból głowy, bo są takie miejsca, które są specjalnymi kill roomami gdzie masz y, grupkę 20 przeciwników i, i kolejnych 20 jeszcze będzie przez 6 fal wychodziło, coraz trudniejszych. Y, y, I tutaj troszeczkę trzeba przyjąć strategię w niektórych miejscach y, konkretną, tym bardziej, że y, z tych czterech grup y, przeciwników, o których mówiłem to każdy ma takie swoje bazy i yy, no, dwie z tych grup już potrafią być naprawdę wymagające, bo tam korzystają z jakichś broni albo mają lepsze pancerze i, i tego typu rzeczy. Yy, żeby nie, nie spoilerować to nie będę mówił jakie to są yy, grupy. Więc no, no walka to jest moim zdaniem majsterszyk. Można sobie oczywiście wyższy poziom trudności ustawić, chociaż gra w żaden sposób nie wymaga tego na przykład do platyny. Więc zalecam chyba startowanie od tego klasycznego, ewentualnie zmianę w międzyczasie, jakby dla kogoś było za prosto, ale daje no niesamowitą satysfakcję, fan do samego końca i nagradza nas większą ilością tych tych różnych bonusów, żetonów koniecznych do odblokowywania z Strojów, za to jeżeli konkretne jakieś będziemy spełniali cele podczas tej walki, więc e, podczas jednej walki będziemy się mocniej nastawiali przez to na wykonywanie uników, podczas innej będziemy się starali wykorzystać więcej jakiegoś tam plątania pajęczyną, albo walki w powietrzu i tego typu rzeczy, więc e, też jeżeli powiedz sam nie jesteś w stanie sobie tej gry zorganizować, żeby się bawić każdą walką, no to gra ci będzie podpowiadała w jaki sposób to zrobić. Ja tak naprawdę dopiero pod koniec Zacząłem dbać o te punkty, kiedy, kiedy się tam zorientowałem, że te żetony faktycznie mogą być tam potrzebne do wyplatynowania tego i odblokowania wszystkich strojów, bo to one stanowią problem, do platyny w sumie chyba największy. Ale tak naprawdę idzie się z nimi wyrobić, bo zarówno jedne, jak i drugie żetony najbardziej do nich potrzebne są na tych, nazwijmy to, misjach, kilurumach czy wyzwaniach, które są powtarzalne. Czyli możesz do nich wrócić, wymasterować go na, na wiesz, trzy gwiazdki wtedy dostaniesz te brakujące żetony. Nie? Więc to nie jest jakaś tam tragedia. No i tyle. No, no Mówiąc krótko, to jest taka gra na koniec, bo zacząłem też od takiego wstępu emocjonalnego, nazwijmy, którą yy, dopóki jej nie ukończyłem, to, to zwyczajnie zdarzyło mi się to pierwszy raz od bardzo dawna, yy, zdarzyło mi się myśleć o grze na przykład przed snem, nie, że, że, że wiecie, jak to fajnie gdzieś tam się było pobujać i tak dalej i Zupełne przeciwieństwo tego, co mówiliście o Red Dead Redemption, że, że sobie odpalasz wiesz autopilota i patrzysz przez pół godziny, jak on maszeruje z jednego miejsca na drugie. Tutaj nawet poruszanie się po mieście jest po prostu dla ciebie niesamowitą frajdą, bo z każdego wiesz, z każdym momentem czujesz, czy chcesz się odbić, wybić, polecieć na linie, czy, czy odbić się od czegoś, czy wyżej, czy dolej, czy schodzisz do parteru, czy lecisz na dachy, bo wszystko ma swoje po prostu, wiesz, jakieś tam plusy i minusy i, i się tym bawisz. Niekoniecznie chodzi o to, żeby najszybciej pójść z punktu A do punktu B, bo od tego byłaby szybka podróż. Jest trofeum za zrobienie szybkiej podróży, czyli przejechaniem się metrem pięć razy. Mi to trofeum weszło pod koniec gry. To chyba najlepiej świadczy o tym, jak poruszanie się po mieście jest zajebiste. Nie? Tak na koniec. Czyli mówisz, późno że grze odkryłeś, że jest fast Nie, fast travel się odblokowuje dosyć szybko, bo, bo masz tam zaraz na początku jakąś misję z metrem i, i zaraz potem ci się odblokowuje fast travel, gdzieś tam przy 10% może, więc z tym, z tym nie ma problemu. Nie? Czy jest to system seller? Czy ludzie dla tej gry kupią konsolę? Powiem ci tak, no gdybym ja, ją, ja konsolę sprzedawał, to na bank bym sprzedał konsolę tą grą. Na bank. A też jestem sprzedawcą, tak jak wy chłopaki, tylko, tylko z innej branży, więc no wiem, co mówię. Zdecydowanie można ją polecić, pokazać, gdyby ona była odpalona na telewizorze, na jakimś stędzie i, i wiecie, ktoś tam sobie yy, śmigał, to, to, to ludzie, którzy przychodziliby obok, patrzyliby na to i mówili, Kurde, co on robi? To niemożliwe, jest, że, że, że to tak zajebiście wygląda, wiecie? bo on te nicie puszcza raz z lewej, raz z prawej, wszystko wygląda naturalnie. Nie ma takich wiecie, idiotycznych sytuacji, że wejdziesz na najwyższy budynek, o którym mnie pytałeś, Tomku, skoczysz w dół, ty chciałeś spać na głowę. Ja co innego chciałem zrobić. Chciałem z tego najwyższego budynku, gdzie widziałem całe miasto, spróbować się bujać na linię wyżej ona się do niczego nie przylepi. Dopiero jak spadniesz odpowiednio niżej i budynki się wokół ciebie pojawią, to dopiero wtedy jak będą miały się do czego przyczepić, to się przyczepi talina. Jak wlecisz do Central Parku, który jest ogromny, to lina się będzie przyczepiała do drzew, które mają tylko kilka metrów, a nie kilkadziesiąt lub kilkaset, jak te pozostałe wieżowce. Więc owszem, będziesz się bujał na linie, ale będziesz się bujał przy samej ziemi i robił wyskoki do góry jak najdalsze i, i dalej znowu się bujał przy ziemi. Więc to wszystko jest yy, bardzo dobrze dopasowane. Tak jak powiedziałem, czasami się zdarzy zgrzyt taki, że yy, no gra w naturalny sposób, powiedzmy, przylepi linę do budynku po prawej stronie, a ty postanowisz skręcić w lewo, i teoretycznie się nie powinno to udać fizycznie, no ale się uda, bo, bo, bo to Spider-man i wiesz, nie mogliby zepsuć gry w taki sposób, ale to jest taki szczegół, który ci nie będzie przeszkadzał w ogóle w tym odbiorze tego tytułu. To, to jest moim zdaniem system seller, bo yy, jego przedział wejścia jest full, jeżeli chodzi o wiekowe. God of War, moim zdaniem nie sprzedaż wszystkim. Tu, tu musisz mieć już odbiorcę jakiegoś bardziej konkretnego, który yy, no nie wiem, no, pamięta go z trójki moim zdaniem i, i będzie chciał kontynuować tą przygodę albo albo coś trafi. No Komu sprzedasz God of War, jak ktoś przyjdzie? No. Co to jest za gra? Czyli możesz powiesz? powiedzieć, że ten Spider-Man, o którym opowiadałeś, to jest ten sam kaliber, co Spider-Man z jedynki? 1? Yy... Przełomem? Jeżeli chodzi o kategorię przełomowości, tak, no bo pod każdym innym zjada go na śniadanie, tak? No tak, ale czy jest ten Spider-Man tym, czym był po prostu Spider-Man dla pleki 1 dawno, dawno temu? Bo tamta gra była po prostu rewelacyjna. Jest przełomem. Jest według mnie przełomem i po prostu no jedną chyba z najbardziej dopracowanych gier, Pomijając naprawdę, wiesz, taka głupota, jak te dźwięki, o których mówiłem, nie? Które yy, przechodnie mówią, wiesz, po angielsku, pomimo, że grasz yy, w polską wersję. Yy, czy jakaś inna durnota, taka, wiesz, totalna pierdoła. Yy, może już nieważne, nie będę nikomu tam psuł rozgrywki, bo, bo to nawet niekoniecznie każdy zauważy, tylko jakiś taki wścibski. Yy, kompletnie w ogóle stwierdzasz, to, to w ogóle, wiesz... W ogóle mnie to nie obchodzi, nie? I grasz dalej, bo po prostu tak się bawisz, no, Każda minuta z tą grą, wiesz, cię bawi, bo i samo poruszanie jest mega zabawą. Ty mógłbyś sobie latać po mieście w kółko. Punkty po prostu, wiesz, by ci wyznaczyli i zapierdalaej w kółko po mieście. Dobra, okej, okay, nie ma sprawy, za godzinę się widzimy. Bez żadnej walki, bez niczego, nie, bo bo to ci sprawi frajdę i, i się nie znudzi po drodze. I to jest dynamiczne. Cały czas jest dynamiczne. Wyobraź sobie, że to robienie zdjęć, o których mówiłem do budynków nie ma w ogóle takiej sytuacji, że musisz tam usiąść, przysiąść, odpalić aparat i zrobić zdjęcie budynku, gdzie tak by było zrobiony każdy motyw robienia zdjęć chyba z gry, jakiś znam, bo robienie zdjęć jest ogólnie znanym motywem, tak? żeby jakieś tam znajdźki załóżmy zasymulować. Tutaj się bujasz na linie, w trakcie tego odparasz aparat, na slow motion strzelasz fotę i lecisz dalej w ogóle bez żadnego zatrzymywania, nie? pomiędzy jednym wystrzeleniem sieci a drugim, tak jak to robił Spider-Man Spiderman w komiksie. Na tym poziomie jest dynamika powiedzmy. Nie? No i do każdego wydarzenia, jeżeli chodzi o te przestępstwa czy, czy kill roomy i tak dalej poza misjami fabularnymi yy, i tymi wyzwaniami, gdzie jest liczony czas to do każdego wpadasz od razu z mapy. W momencie, jak ono się generuje gdzieś tam dalej, to ono już jest tam na ulicy, oni już czekają na ciebie i ty możesz normalnie z 300-metrowego budynku, gdzie nawet ich nie widzisz jeszcze na ziemi, ale masz punkt zaznaczony, spierdolić się na dół i nawet nie wylądować, tylko od razu, wiesz, plombę jednemu załadować i go wykończyć, nie? Czy, czy, czy coś takiego. Od razu oni tam są, czekają, gotowi, wiesz, do walki, powiedzmy. Więc ta... Eee, Rafa gra żyje sobie swoim światem. Dobra, skończyłem. Eee, dobrze, ra... Tak, to tak na sam koniec, dyszka czy nie? ja bym dał dychę, dla siebie bym dał może troszeczkę to będzie zawyżone dla mnie przez punkt spider i Marvela którego uwielbiam, a jak kogoś powiedzmy tam w żaden sposób nie ruszał ten, ten spider to myślę, że yy, dziewiątka też jest murowana, nie? Na tyle, na tyle fajne że wiesz ja miałem komentarze w domu, że kurczę fajnie brzmi, fajnie wygląda ta gra, wiesz jak ona moja coś robiła innego to też się w jakiś tam sposób wiesz wczuwała i przyjemniej było tam ją, ją słuchać i oglądać nie? No tak. dziewiątka, dziesiątka, e, jak dobra. najbardziej e, dobra, więc słuchajcie jak słyszycie, Rafał jak najbardziej poleca Spidermana, e, czyli to oznacza, że nasz podcast będzie dobiegał końca e, słuchajcie, mam jeszcze e, taki mały komunikat e, postanowiliśmy z chłopakami po 25 latach E, powstania tego podcastu e, w końcu utworzyć grupę na Facebooku e, no i słuchajcie, utworzyliśmy ją utworzyliśmy ją chyba przedwczoraj Rafałem stworzył e, więc coś takiego jest więc zapraszamy Was w w, wpiszcie na Facebooku bezimienny podcast pewnie już Wam się pojawi jakaś grupa albo, albo po prostu myślnik grupa gdzieś tam będzie na pewno to łatwo dostępne My jeszcze wrzucimy na, na normalną na, na, na fanpage'a na facebooku więc po prostu informujemy że ruszamy z czymś takim właśnie od tego odcinka ja, ja będę ogarniał bardziej ten temat no i po prostu słuchajcie, to, to, jest, to jest dla Was możliwość, żebyście wy też coś fajnego wpisywali, żeby, żebyśmy żyli razem, wspólnie, bo już trochę tych słuchaczy mamy, żebyśmy razem sobie dyskutowali, żebyście po prostu mogli wrzucać co chcecie. Pamiętajcie, że jesteśmy podcastem, który na wiele pozwala sobie i, i w sumie graczom pewnie też, więc. No wrzucajcie, i tym samym to mam. jest też Christian. Krystian decyzja, no, no, no. Że, że tak, bo mi komunikat, że bateria mi pada w słuchawkach, wyskoczył yy, to jest ważna informacja, że grupa jest zamknięta, tak i idąc z tym naszym tokiem, że, że po prostu, no jak mówiłeś pozwalamy na wiele i raczej nie boimy się różnych tematów nawet i dziwnych czy śmiesznych no to, to to tak samo na pewno będzie też na grupie bo, bo takie miejsce po prostu jest potrzebne nie? Eee, więc grupa zamknięta nikt tam nie będzie podglądał tych treści spoza grupy i, i wszystko gdzieś tam będzie odpowiednio przemoderowane jeżeli chodzi o członkostwo i tak dalej więc na spokojnie zapraszamy i będzie się można wyluzować tak więc zaczynamy taką zabawę mam nadzieję że będzie coraz lepiej i to fajnie ruszy i będzie nas dużo i będziemy sobie fajnie dyskutować więc wchodźcie, wchodźcie, wchodźcie słuchajcie, i w sumie będziemy kończyć, więc standardowo bezimienny.pl, wchodźcie tam wrzucałem podcasty, poza tym jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na Facebooku Słuchajcie najlepszego radia na świecie, czyli Black Widow Radio. Tam też nas możecie usłyszeć. No i teraz mogę zaprosić was do grupy podcastowej, bezimienny podcast. Tam też sobie jesteśmy. Słuchajcie, no i co? No i w sumie będziemy się żegnać, więc... Cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko weso Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku po ja mu... się przyłączam. Da. Grajcie dużo. W długa przerwa. Podejrzewam, że te dwa dni wolne każdy sobie gdzieś tam dograł i, i będzie solidny długi tydzień na to, żeby kubki wstydu poczyścić, kubki wstydu trzeba yy, trzeba czyścić, trzeba mieć ich jak najmniej, trzeba grać w nowe gry, przechodzimy na taki tryb i, i ja chyba pierwszy raz takie yy, wchodzę z tak małą ilością zaległości gier yy, z tego roku, które powinny być must have'em, bo tak naprawdę planuję do końca roku tylko mieć zaległość w postaci Red Dead'a i, i zacząć go gdzieś tam po nowym roku sobie na spokojnie. Tak. E, dobra, e, więc słuchajcie, dziękuję bardzo, że słuchaliście 125. odcinek. E, ze mną był Tomasz Zawadzki? No jak jeszcze mogę jedną rzecz od Ciebie dodać możesz, możesz. E, w nowym, następnym odcinku... Mam nadzieję, że usłyszymy się i już na świecie będzie mój e, syn, yeah. bo oczekujemy razem z moją, więc historia się powtarza po raz kolejny. E, mam nadzieję, że tym razem m, po narodzinach nie zniknę jak na jakiś dłuższy czas. Oczywiście nie mogę tego obiecać, e, ale trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że już w następnym odcinku spotkamy się i moja rodzina będzie już czteroosobowa. Więc tyle ode mnie kciuki. Domek, Dziękuję za uwagę. syn to jest coś. To już jest sukces. Ta. Nie, żebym ci tam córki żałował, ale wiesz, syn to syn. <laughs> Oczywiście. E, dobra, więc e, Tomku? To jest to, to jest to złote trofeum, nie to srebrne. Ciekawe, co, co to no, jest. Więc, więc Dzięki za uwagę wszystkim i ode mnie hej. Rafał? Dzięki również, hej. E, był z nami nasz gość, czyli Damian. Wszystkim życzymy wesołego jajka wesołego jajka. I słuchajcie, i za pierwszym mikrofonem e, był Krystian. E, no i co? Z tego Nowego Roku e, słyszymy się pewnie drugi, trzeci, czwarty, co, coś w tych terminach. Więc trzymajcie się, do słuchacze, do usłyszenia. Cześć.